Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wierkowcy. Jest to odcinek 30. Jak zauważyliście, początek jest troszeczkę inny, bo no tak, w tym odcinku niestety nie będzie z nami Piotrka. To chyba drugi... pierwszy odcinek, kiedy go nie ma, nie? Tak, właśnie nastąpił ten, tak, dokładnie, nastąpił ten moment, kiedy nie ma, nie ma Piotrka, ale jest z nami Diana Bąbel. Witamy, Diano, cię serdecznie. Siemcia? No i proszę bardzo zapowiedz naszego gościa, bo to jest twój gość, więc nie chcecie odbierać Jaki tej twój przyjemności. Jaki gość? Nasz gość. Tylko bez nazwisk. Dobrze. Ten Maciej. By, tak by, były by był bloger, się... wiesz... streamer, biznesmen, filantrop, programista. Mu matku, człowiek tak. orkiestra robi wszystko. <laughs> I wąsacz jeszcze. A I wąsacz, tak. Pierwszy wąs z tak. polskiego Twitcha, jak nie światowego. Przywitaj no się właśnie. Macieju. No, dokładnie. <laughs> no właśnie. Dobry wieczór, to ja. A jak tak, ktoś wytam... słucha tego Danu? Co? Mniejsza, Dominiku, pro... prowadź dalej. Pro, próbujemy prowadzić <śmiech> dalej, tak. Tak jak mówiłem na początku, nie ma z nami Piotka i Huberta. Piotrek, z tego co wiem, śmiga na nartach. Życzę mu, żeby wrócił cały zdrowy. Hubert, Hubert na feriach, tak jak ten młody człowiek ma w zwyczaju udawać się na ferie, ale mimo wszystko nie chcemy tutaj, no nie chcę robić przerwy, tak? Chcemy kontynuować nasze wspaniałe dzieło podcastowe, i no i powstaje ten nasz 30-odcinek. Ja się nie przedstawiłem, ale to chyba wszyscy wiedzą, że jestem Dominik Kowalski i będę prawo to prowadzić. Yy, tak, jeżeli się chodzi o giereczki, może jak zapomnę na początku, co tu mamy w naszej mini rozpisce. Rozpiska jest bardzo skromny ten odcinek, ale jest... Mamy gościa, z... który nam wypełni czas antenowy. Tak jest, no. tak jest. Nie, na musieliśmy, to licze, się, na to licze. nie musieliśmy nic y, testować, żadnych esencji przygotowywać. Mamy Macieja. Opowiadał historię. Dokładnie. Nie tak. Opowiadał historię, jak w 79 straciłem oko w Afganistanie. I ja nasi się do zupy, tak? a koleżanka w to uwierzyła kiedyś Matko. jestem w ogóle bardzo ciekaw jak wygląda przeciętny dzień streamera także tutaj liczę na to że się dowiemy wielu ciekawych rzeczy z życia naszego gościa tak jeżeli chodzi o, o gry to w końcu udało mi się po wielu trudach naprawdę spiąłem się ukończyć rekord. to jest tytuł zeszłego roku jest to tytuł ekskluzywny na Xbox One i to może Dominic zostańmy już przy tym rekord. Możemy, I, i możemy, dlaczego oczywiście. Dlaczego ty się spinałeś? Bo to nie błaga dla przyjemności, żeby wiesz, kurczę, siadam, siedzę, gram, kończę, tylko spinałem się, żeby skończyć. To właśnie spróbuję, spróbuję to przedstawić. Jeszcze tak zapowiadając, to, o, czym chcemy, o, o, o czym jeszcze będziemy mówić, będziemy mówić o dwóch planszówkach. Takie to... ładne, płynne przejście zrobiłam musiałem powiedzieć, o czym chcę powiedzieć chcę trochę zmienić, korzystam, że Piotrka nie ma Chcia chciałbym powiedzieć i na pewno tu Diana też grała o planszówce kakao, jest to taka bardzo casualowa gra w stylu Carcassonne i Chicago Poker którą, gra, którą kiedyś zakupiliśmy na znajomych na prezent i ona nas zwróciła udało się wypożyczyć, udało się ograć na pewno znajdziemy na to chwilę i oczywiście w międzyczasie będziemy dręczyć gościa mam nadzieję, że to się uda a wracając do Record, tak, to jest tytuł, który znaczy, którym bawiłem się znakomicie. Tego chciałem zacząć. A dlaczego z tym spinaniem się? Bo no niestety trochę zacznę od takich powiedzmy problemów z tą grą. Ewidentnie ta gra powstała, powstała za wcześnie, w sensie została za wcześnie wydana, bo to za wcześnie powstało to bez sensu. Na pewno nie została ukończona i pewne, są pewne symptomy tego. Ale jeżeli to da się... Jeżeli jakby odrzucimy te sprawy, tak? To, to jest naprawdę wspaniały tytuł i no, chciałbym o nim jakoś szczerze opowiedzieć. Jeżeli chodzi o samą... Znaczy tak, może zacznijmy od podstaw. tak? Czy w ogóle znacie ten tytuł, czy znacie tą markę, bo to jest absolutnie nowa marka. Ona, tak jak mówiłem, z zeszłego roku jest. Czy jest wam znana w ogóle, wiecie, mniej więcej o co chodzi? Na zapowiedziach wyglądała bardzo ładnie, ale jak potem gdzieś widziałem na YouTubie gameplay, to to był taki badziew, że Ojejku. nie wyglądało na rocznik 2016, tak? Wow, ale grubo, grubo jechałeś, powiem szczerze. No nie, <laughs> nie powiedziałbym tego, wiesz. Znaczy tak, dobra, no że już mówimy, bo rozumiem, że, że tutaj mówisz o oprawie graficznej, tak? Przede wszystkim, tak? No nie grałem, ja tylko na, gdzieś tam na YouTube widziałem. To tyle, tyle mojego doświadczenia z tą gierką. Mm -hmm. Na zapowiedziach zapowiadała się na ciekawy tytuł, ale ja osobiście. Ale jak widziałem, let's play e, to nie. Ja osobiście liczę, liczę na to, że będzie w ogóle sequel tej gry. Mam nadzieję, że nową generację, która jak wiecie, bardzo szybko nadchodzi konsol, bo teraz wszystko się już pomieszało i tak naprawdę to możliwe, że za trzy lata będzie nowa generacja konsol, albo w ogóle będzie tylko streaming. Naprawdę trudno powiedzieć, co przyniesie przyszłość, bo obecnie mamy szalone czasy. Tak, jeżeli chodzi o, o prawe gry, znaczy w ogóle, Rekord głównie stoi mechanikami i gameplayem, to jest fakt. To jest fakt. Oprawa moim zdaniem wcale nie jest taka zła. Jeżeli, ja tutaj właśnie nachęcałbym do tego, żeby jednak ogrywać tytuły, a nie tylko YouTube'a, bo jednak raz, że ta jakość jest zawsze gorsza troszeczkę nie każdy ma dobrej jakości materiały nagrane. A dwa... Nie każdy ma Xboxa, żeby Albo ugrywać. PC. No PC jeszcze jest. Nie wiem, nie wiem jak to działa na PeCecie. Naprawdę nie wiem. Tu... No tak, jest ten Windows Store. Teraz wszystko też na Windows leci. No, bo to, tak, bo to jest chyba to będzie pierwsza gra, tylko nie, nie, nie wiem, czy nie skłamałem troszkę. Albo jeden z pierwszych tytułów, tak jest bezpieczniej powiedzieć. Tytułów, które mają taką, yy, taką marką, są wydawane Xbox Anywhere, coś takiego. Czyli, czyli to są tytuły, które są wydane jednocześnie na dwie platformy. Tak przed był wydany Quantum Break. Yy, Record, tak jak mówiłem, z tytułem yy, multiplatformowym, jeśli chodzi o PC i, i, i tutaj yy, Xbox One ekskluzywnym i powiem szczerze ja bym jakoś tak strasznie nie doceniał negatywnie pod, pod jeżeli chodzi o oprawę graficzną bo w repozorze jak się gra na konsoli z daleka, bo jedno rzecz chciałem powiedzieć, że siłą rzeczy jak się ogląda tego YouTube'a najczęściej ogląda się na jakimś urządzeniu mobilnym czy, czy na, na PC'cie, a jednak na tych konsolach troszeczkę inaczej się gra jeżeli się siedzi z daleka od tego telewizora to pewne rzeczy uchodzą tak i w przypadku tej gry no akurat to bardzo pomaga bo jeżeli chodzi, znaczy mi oprawa graficzna w ogóle nie przeszkadzała w zabawie i nawet nawet mi się podobała ta gra, powiem szczerze jeżeli chodzi o, o, o jej technikania. przede wszystkim, jeżeli mówimy też o takich pozytywnych rzeczach, to jest fenomenalna muzyka do tego stopnia, że pewne melodie ciągle tkwią mi w głowie i, i kiedy walczymy z jakimś przeciwnikiem kiedy coś się dzieje takiego epickiego, to muzyka jest odpowiednio epicka i naprawdę wykonali tutaj świetną robotę jeżeli chodzi o aspekty, tak jak mówiłem, aspekt gameplayowy, tak, to jest, no ta gra stoi gameplayem, tak, poruszanie się postacią, dynamika poruszania, jeżeli chodzi o strzelanie, to wszystko jest bardzo, bardzo przyjemne, chociaż niestety ten tytuł też jest półotwarty, ja uważam, że to nie jest jakaś duża zaleta w tych czasach. Ja jestem, powiem szczerze, zmęczony już grami, gdzie, gdzie otwieram mapę i mam masę znaczników i, i po prostu jestem zmuszony wszystkie miejsca odwiedzać. Mamy Czyli ani piaskownice, ani liniowe, tak? Trochę tak, bo, bo na pełny sandbox to, to na pewno nie zasługuje, tak? bo jednak mamy pewną linię fabularną, tylko aspekt sandboxu objawia się tym, że możemy do pewnych lokacji wracać. Jest duży backtracking, Świat jest dosyć duży, ale to nie jest jeden świat, tylko jest podzielone na takie podregiony. No tak, Starker pierwsze skojarzenie. No dobre, moim zdaniem dobre skojarzenie, właśnie, że mamy takie, jakby mm, oczywiście jest, jest szybka podróż, tak, bo się rzeczy tam jest sporo do zwiedzania i nie ma żadnego środka transportu, więc no, te kilometry tam w tej grze się robi. No i gra też jest nastawiona bardzo na odnajdywanie, y, znajdzie, które są niezbędne okazało się do ukończenia gry to potem się o tym bardziej nie bardzo przekonałem, kiedy się zbliżałem do końca, ale powiem szczerze, mnie, mnie bardzo wciągnęła. Ja, ja nie mogłem się oderwać, i gdyby twórcy nie, nie, nie próbowali sztucznie wydłużyć, miałbym lepsze o niej no, takie lepsze ogólne wrażenie. Tak? Ja oczywiście nie żałuję, że ukończyłem, bardzo chciałem ukończyć, i absolutnie nie żałuję tych wpakowanych godzin, bo takiego licznika w grze to wyszło ze 40 godzin a live'owego licznika 50, tylko chciałem tu zauważyć, że po pierwsze kilka razy prezentowałem tą grę różnym osobom, którzy akurat u mnie byli w domu, no i grali na moim koncie, więc się rzeczy nabiłem, jakiś tam czas był nabity, jeżeli chodzi o, no w takiej właściwie gry to moim zdaniem te 40 godzin było, czyli całkiem sporo, tak jak na grę, no która no nie została wydana jako AAA, bo nie wiem, coś kojarzycie, no tak tutaj yy, nasz kolega powiedział, że Widział gameplaye i nie zachwyciła, tak? Jakoś też nie rozumiem. No, nie, nie, nie. To zupełnie nie ma bajka, też tytuł. Okej. Okay. Ja w, w innych grach się obracam bardziej. No, Nawet nie miałem ochoty tam specjalnie odpalać. No tak, bo jeżeli chodzi o sam gameplay, to bardzo przypomina taki tytuł z dawnych lat, lat MDK. jak jeżeli ją widzę, to, to pierwsze jest kojarzenie, które mi się nasuwa. A w praktyce to jest taki trójmiarowy platformer troszeczkę. Znaczy inaczej, no, no. FPS z elementami platformowymi, które no w grze no ogromne, ogromną rolę yy, niestety odgrywają. Ale tak, żeby tak się uporządkować, bo trochę chaotycznie skaczę po tematach. Generalnie w grze, może od czym to właściwie jest, tak? Gra z FPS-em z elementami platformowymi, jak już powiedziałem. I naszym celem jest yy, głównie tak naprawdę... Zbieranie, no niestety, tak można powiedzieć w grze bardzo mocno nas, bardzo dużo zbieramy niestety znajdziek, akurat w fabularni jest zbieramy takie specjalne rdzenie, a cały setting oparty jest o to, że mm, trafiamy na mm, takie miejsce które nazywa się For Eden jest to taka mm, to ma być nowe miejsce dla, y, dla ludzi, tak, chodzi o to, że po prostu ludzkość ma problem z ziemią, tak? Jest, jest tam poważny problem, który powoduje, że muszą ją opuścić i, i też nie chcę w fabuły, tak? Generalnie muszą się... Ziemia okazała się płaska. Nie, nie, nie to. <ślad> nie to. Mi się ludzkość... złodim od razu skojarzyło, ale mniejsza, no. Tak, na, tak na, na ziemi generalnie y, następuje poważny kataklizm i ludzkość musi się przenieść i szukać innego świata dla siebie, i właśnie miejsce, gdzie trafiamy, gdzie rozpoczynamy grę jest to For Eden i to jest taka, no można powiedzieć, że to jest planeta, tak, która jest terraformowana, czyli upodobniana do Ziemi. A to wszystko się dzieje za pośrednictwem y, takich y, robotów, tak że nazywają się to korboty. Korboty, y, korbajte, różnego rodzaju, y, to są po prostu swego rodzaju maszyny, które, roboty właściwie, które mają zadanie wykonywać y, pracę za ludzi, tak no, bo siłą rzeczy no Jest to czasochłonny proces, i tutaj no, ludzie nie są w stanie tego wszystkiego wykonać. Właśnie ty tytułowe Record, właśnie wynika ze słowa Core, który to jest taki element sterujący tych robotów. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, yy, eksplorujemy sobie świat, w którym yy, szybko okazuje się, że coś się wydarzyło złego, i te maszyny, które były dla ludzi przyjazne, stają się wrogie. Tak, I to na początku nie jest uzasadnione. Stopniowo w toku fabuły dowiadujemy się, dlaczego one są wobec nas nastawione. I tak naprawdę cała gra polega na, na strzelaniu i, i elementach platformowych, tak naprawdę przez cały tytuł. Samej fabuły jakoś yy, szczególnie dużo nie ma. Oczywiście standardowej w grach takich yy, sandboxowatych stopniowo yy, odkrywamy kolejne, yy, kolejne przestrzenie, kolejne takie huby, z których możemy zwiedzać kolejne lokacje i to jest tak skonstruowane, że jak odkrywamy nowy teren i oczywiście jest to w pewnym stopniu fabularnie odsadnione, możemy też zwiedzać takie podlokacje, tak? czyli to jest w ten sposób no, można powiedzieć, że trochę to do lochów porównać, nawet tam słowo dungeon się przewija, tak? czyli na przykład jak odkrywamy jakąś dużą lokację mamy najczęściej kilka lokacji gdzie głównie no, mamy do pokonania pewne podlokacje, w których zdobywamy zasoby, które z kolei udoskonalamy nasze roboty. Właśnie nie powiedziałem o ważnym elemencie. No tej Piotrka brakuje, żeby to uporządkować. Oprócz tego, że sterujemy y, młodą dziewczyną, która budzi się ze snu, y, chyba kri kriogenicznego, tak? Mamy też takie... Y to jest bardzo ważny element, mamy też własnego korbota i stopniowo dochodzą do nas kolejne, jest to taki pies, którego możemy też modyfikować, możemy mm, on też ma swoje statystyki, on też poziomuje, tak jak nasza postać. No, cel, wiadomo, cel jest prosty, tak? musimy być coraz mocniejsi, aby, spotykać, aby kolejne spotkania z przeciwnikami no, byliśmy w stanie jakoś pokonać tak naprawdę. Trochę mi brakuje tego, że nie graliście w tą grę, powiem szczerze i tak próbuję jakoś wprowadzić. <tum tum> nie słuchamy. Ja w ogóle chciałam nawiązać do tego tematu znajdziek. Właśnie, znajdzie, Właśnie to jest... Często, nawet wczoraj odbyłam, wczoraj, czy wczoraj odbyłam dyskusję z półlokatorem na temat tego, jak bardzo znajdźki są piezliwe i konieczne do zdobywania tych wszystkich pucharów. No akurat on, on, on gena 4 więc mówiliśmy o Platynie, u was jest ten calak. I teraz tak, tak. czy mm -hmm. te znajdźki są uzasadnione faktycznie fabularnie, że one pomagają, u... znaczy czy wszystkie? Czy jest tak, że uzbierać sobie ileś tam tych znajdziek, wymaksujesz to, co możesz wymaksować i dalej musisz dalej to dłubać tylko po to, żeby zdobyć achievementa? Bo to mnie zastanawia w tej grze. Tu jest troszeczkę inaczej. Dobrze, że to zapytałaś, bo tutaj tak naprawdę znajdźki odgrywają keycaru. Pierwsza to jest taka, że Przeciwników i też wszelkich zasobów wypadają y, części, które możemy wykorzystać do, do jakby wynajdywania nowych części tych naszych robotów. No, tak jak mówiłem sam, w tej sobie raczej nie poradzimy potrzebujemy pomocy naszego pupila. Na początku jest ten model psa, tam K9 on się nazywa. Później to chodzi taki y, czteronożny, nie wiem jak go nazwać, spider, można tak powiedzieć, taki pająkowaty. A jeżeli chodzi o same znajdźki, tak, ja na pewno nie, gram, nie grałem w tą grę dla achievementów, żeby ją ukończyć, chociaż dosyć mocno ją mam wymasterowaną. A dlatego, że po prostu szukałem takich znajdziek ważnych dla fabuły. Bo w tym całym, całej historii, to jest na razem troszeczkę wada tej gry, że musimy znaleźć odpowiednią ilość tak zwanych Prismatic Cores, takich specjalnych rdzeni, które odblokowują nam kolejne lokacje. Czyli ewidentnie znaczki powodują, że możemy gdzieś wejść. Czyli na przykład jak mamy daną dany duży H, podblokujemy, czyli fabularnie gra trochę do przodu poleci i możemy, mm, możemy no, odwiedzać kolejne lokacje, to żeby gdzieś wejść, najczęściej potrzebujemy odpowiednią ilość tych rdzeni, żeby tych korów, żeby po prostu móc tam wejść. Czyli siłą rzeczy niestety musimy zbierać. W kółko zbierać, zbierać, zbierać. I już pod koniec gry miałam taką sytuację, no chciałem, chciałem generalnie poznać koniec historii, jakoś już nie koncentrowałem się na tym zbieractwie i był moment, że gra zaczęła ode mnie wymagać ogromnych ilości tych, tych rdzeni, tak? Ja trochę czułem się zmuszony, że muszę je zmieniać, zbierać. Przydłużanie właśnie... tak jakby godzinowego gameplayu. Tak, dokładnie na samym początku o tym powiedziałem, że miałem wrażenie, że twórcom zabrakło pomysłu na treść gry i niestety... My ją sztucznie wydłużyli przez to, że trzeba znaleźć odpowiedni znajdziek. Tylko nie mówię o tych znaczkach takich, które służą nam do udoskonania tych naszych korbotów, tylko znajdźki, które powodują, że możemy gdzieś wejść. I, I była taka sytuacja, że byłem już w jednej z ostatnich lokacji i odbiłem się od drzwi, no bo nie miałem. I to tak jest to, to kiepsko skonstruowane, że gra w żaden sposób nam nie mówi, że y, te znajdzieki będą potrzebne, że, że taka ogromna ilość, tak, bo jakby do pierwszego pomieszczenia można wejść. Tak. Potem się okazuje, że jest kolejne, kolejne, kolejne, i niestety w pewnym momencie była bariera i nie mogłem tam wejść. Poza tym, żeby tak nie zabrzmiało, tak, że to zbieractwo było totalnie jakieś, jakieś dobani, tak, i w ogóle nie sprawiało frajdy, Siłą rzeczy to spowodowało, że odwiedziłem większych lokacji w grze. Tak, bo, bo siłą rzeczy. Mm, tak pod koniec już rozgrywki, blokowuje się taki duży, duży region i się okazało, że tam naprawdę było dużo fajnych przygód i ja bawiłem się znakomicie szukających rzeczy, więc absolutnie nie uznaję tego za czas stracony. Dlatego ten tytuł jest trudno oceniać, tak? Bo z jednej strony gameplayowo jest fantastyczny. No oprawa no mogła być lepsza oczywiście, ale jakoś, jakoś strasznie nie straszy. Technicznie no też jakoś tam nie jest jakoś wspaniałe, zdarzają się problemy jak dużo przeciwników wyskakuje, ale jakoś ten setting to, że ta postać jest taka samotna, że mamy fantastyczne te roboty które mają rewelacyjną taką swoją, jak to się mówi tożsamość, tak każdy z nich jest unikalny i, i potem od, jeszcze odblokowujemy kolejne dwa, taki humanoidalny i taki latający i to powoduje oczywiście, że możemy dostać się w inne miejsca no czyli naprawdę treści growej ja bym powiedział, że ta gra to jest w ogóle esencja gameplayu, tak naprawdę że ona stoi gameplayem nie wiem czy was przekonałem, żeby sprawdzić no bo tu mówię o znaczkach, że dziesiątki znajdę, a z drugiej strony znaczy ja, ja, ja i tak nie sięgnę po tą gierkę, tak jak mówiłem, nie moja bajka to skakanie po platformach znudziło mi się w czasach jakiegoś pierwszego tam Raidera i na tym poprzestanę. I, no, no tak, tylko właśnie w tym Raiderze te elementy, platformy są takie bardziej realistyczne, tak? A tutaj jednak mamy... Tylko, że ja mówię jeszcze o tych wcześniejszych, wcześniejszych tam Raiderach, takich naprawdę pierwszych. Wiesz, teraz Maciej no tam... zakręcił wąsa i wiesz, i on już nie gra w tego typu gry, a ja... <śmiech> ciekawe w co gra, ale to... nie, no to do wiesz, Dojdziemy każdy gra... do tego, spokojnie. Każdy, każdy, każdy gra w takie gry, jakie mu odpowiadają takie... Właśnie to jest tak, że ja to w ogóle mam wrażenie, że gram w tytuły, które innym się nie podobają, ale, ale dzisiaj o tej. A ty nie mówiłeś przypadkiem, że cię strasznie zmęczył ten tytuł? Ten zmęczył. Rekord? A tutaj tak w sumie w samych superlatywach jedziesz. Oni nie, nie, nie. nie. Przede wszystkim byłem sfrustrowany najbardziej tym, tym, że twórcy wymusili na mnie. Bo to, jest, to jest właśnie trudno opowiedzieć, bo z jednej strony byłem wściekły na to, że w momencie, kiedy myślę, że kończę grę nie mogę wejść do lokacji z bossem, bo się okazuje, że muszę potrzebować tych prazmatic cores jeszcze N tak? i byłem wkurzony na maksa, no bo zaraz, zaraz ja tu chcę kończyć grę, dlaczego twórcy mi każą, yy, każą to znajdywać, ale siłą rzeczy, no wiecie, jak się wpakowało dane tu już 30 parę godzin, to bardzo chciałoby się poznać zakończenie, tak? <śmiech> Jednak jest taki moment ja, ja raczej nie zostawiam tytułów rozgrzebanych. Oczywiście zdarza się na przykład, że porzucę jakiś tytuł, ale nie dlatego, że nie chcę go kończyć, bo raczej jeżeli już poświęciłem N godzin, no to raczej z, z zamiarem skończenia, a nie porzucenia, no raczej czas tutaj zadziała, także z jakiegoś powodu nie, nie uda mi się ukończyć w, danym momencie, w danym momencie, ale tutaj wręcz Pałałem rządzą poznania zakończenia. tak? Poza tym liczę na to, że będzie druga część, gdzie poprawią błędy, które tutaj, na które napotkałem się. Chociaż ja... Właśnie, jeżeli chodzi o błędy, to tak naprawdę to wszyscy o nich mówią, ja, ja się z nimi jakoś mocno nie spotkałem. Tak naprawdę. Czasami tam zdarzyło się, że jakiś znacznik y, nie wyświetlił się i w chwilę byłem zagubiony, musiałem szukać, gdzie skończyłem. A to też wynikało z tego, że mm, zacząłem grę i potem miałem przerwę. Chociaż... Tak jak mówisz o tym, o tym, o tej irytacji i tym, że, że no moim zdaniem to nie jest zbytnio fair w stosunku do gracza, że wymusza się na nim zbieractwo na siłę a w tej grze niestety to, to jest tylko jakoś... No to mi się przypomina w tym momencie końcówka Layers of Fear gdzie przez całą grę chodzisz po mieszkaniu, a ostatnia część chodzisz po jakimś pokoju i zbierasz małe rzeczy, które są ledwie widoczne i have fun tak, bo to właśnie jest bardzo trudno moim zdaniem wypośrodkować w grze, żeby po prostu ona nie męczyła, tak? Ja muszę przyznać, że pod koniec byłem zmęczony, ale głównie tym, że poziom trudności jest bardzo wyżłowany pod koniec. I te elementy platformowe, które mi tam twórcy zgotowali, to było na granicy moich możliwości po prostu yy, wytrwałości mojej growej, tak naprawdę. Bo naprawdę Da się wyczuć to, że, że Azjaci maczali w tym palce po prostu. Jest to tak, naprawdę, jest to tak, jest to tak skillowe. Oczywiście y, też wynika czasami z tego, że no, chce się ukończyć grę i wydaje się, że te elementy platformowe to są tak na siłę y, wprowadzone, żeby też tą grę opóźnić, tak, żeby, żeby ten, te zakończenie opóźnić, żeby ten gracz tam nie dotarł za wcześnie, tak? Ale ja to post postanowiłem sobie, że to jest moje wyzwanie, także ja to ukończę. I siłą rzeczy było mi trochę szkoda, że gra się zakończyła, tak naprawdę. To jest takie trochę guilty pleasure momentami, mam wrażenie, jak mówię. Z jednej strony e, fajny setting, e, oprawa, która nie przeszkadza. Dla mnie elementy platformowe były akurat zaletą, sympatyczne strzelanie, no masę, masę rzeczy, mechaniki y, rozbrania tych robotów z tych rdzeni, no masę, masę rzeczy, które mi się podobały, ale jeżeli chodzi o ten aspekt odnajdywania tych rdzeni, to naprawdę y, przegieli niestety, przegieli, przegieli i co ciekawe, to mogę powiedzieć jako ciekawostkę totalną, na Xboxie mamy te nasze y, achievementy nieszczęsne i się okazuje, że 2% ludzi ukończyło tą grę tylko. Nie wiem, ja zastanawiam się. Nie, bo teraz chłopaki, tak samo chłopaków, żeby oni to jakoś skonfrontowali, ale zastanawiam się, czy to jest tak, że to jest 2% wszystkich graczy live'owych, czy 2% graczy, którzy zaczęli ten tytuł. Tego nie wiem. Nie wiem do końca, jak te achievementy rzadkie działają na naszej platformie. Absolutnie nie wiem, czy... ci nie podpowiem. Ale jak to słucham, że elementy platformowe, zbieranie znajdzie, bieganie, strzelanie, no infamous wypiszmy wypisz, wymaluj. No, trochę tak. A właśnie Informusia nie grałem, niestety, kurczę, żeby się odnieść. Niestety nie grałem. Ja grałam, ale tylko pierwszą część. Później mi się konsola zepsuła. Mm -hmm. no, no, ale ja to... żółte światełko śmierci miałam na PS3. No, tam też było takie coś ciekawe. No, znaczy w... ja bardzo. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o tego Rikora, kurczę, to jestem rozdarty, chociaż. Mi się podobała ta rozgrywka, tak? I może faktycznie, gdybym się kierował tylko filmikami na YouTubie, to może bym do tego nie sięgnął, ale parę osób mnie zachęcało, że warto sprawdzić. Ja jestem zdanie jednak, że warto tytuł zagrać. Akurat strafiła się promocja i udało mi się na jakieś, no powiedzmy, niewielkie przycenie, bo ta gra miała od początku problemy. Tak, jak nie wiem, czy wiecie, ona nie wyszła nigdy za pełną cenę. O. No. Tak, bo ona była pierwotnie mm, pierwotnie miała być Triple takim pełnym ale ewidentnie widać, że twórcy jej nie skończyli to, to widać na każdym kroku, to potem jako ciekawostka jak mówiłem, mamy kilka tych robotów i jest też miejsce na, piąt na piątego robota, jak się nie mylę i nie ma go, w ogóle on nie pojawia się w grze okay. Spotkamy chodzi o typ robota tak? bo w, w tej grze to jest tak, że mamy tak zwane frame'y, czyli konstrukcję robotu podstawową i, i te rdzenie tytułowe. I to jest tak, że później w mechanice gry można te rdzenie przekładać między frame'ami, czyli one przejmują troszeczkę ich cechy, tak? tam one są zaczynane kolorami. Przeciwnicy też są w ten sposób skonstruowani, że w zależności od typu rdzenia mają inne właściwości, też inne format ataku się stosuje. Dodatkowo nasza postać jak atakuje, to też może wybrać kolor związany z tym, z tym rdzeniem jakiegoś przeciwnik. Przeciwnicy oczywiście mają poziomy, więc siłą rzeczy trzeba rozwijać postać. No i okazało się, że spotykamy takich przeciwników jakby na gosienicach, taki typ robota, i się okazało, że w ogóle nie ma go w grze, czyli ewidentnie oni go nie skończyli. Ja mam wrażenie, że końcówka gry wygląda tak, jak wygląda, że wymaga tych ogromnych ilości tych, tych rdzeni, dlatego że yy, chcieli, zaplanowali więcej treści i po prostu musieli wydać, Przeszli Przyszli do deweloperów, powiedzieli kończymy wam z gramowy widzę za wygodniej tygodnie i w ogóle, tak? Tak, macie tydzień albo dwa i jeżeli wyrobicie się, to wychodzi, jak nie wychodzi ten. I dlatego ta cena też jest niższa. Ewidentnie kolejny tytuł, który wyszedł za wcześnie, ja dodatkowo, no, nie doznałem tego, bo ja grałem dużo po premierze, ale na premierę gra ponoć nie była grywalna. Zdarzały się takie błędy, że no nie można było kontynuować rozgrywki. Więc nie dziwię się. I to standard teraz. No niestety tak, i te, ten tytuł też, y, też niestety to cierpi. Niestety tak. Chociaż, jak mówiłem, jak, jak kupiłem na tej promocji troszeczkę później, y, najwyraźniej już płatana była odpowiednio. Nie napotkałem, się, nie, pod, nie napotkałem problemów, które by uniemożliwiały ukończenie gry. Także Ale spoko. panowie, gracze są powoli przyzwyczajeni do tego, że macie one i pacza ważącego długie tyle, co gra. Więc o czym no my rozmawiamy? A w ogóle taka tropa ta gra to waży jakieś 7,5 gigabajta. Ona jest bardzo mała jak na obecne czasy. To jest w ogóle szok teraz. Dobry recykling, recykling assetów. Yy, znaczy faktycznie to wynika z tego, że no jest głównie pustynia. No trudno, że pustynia była... <laughs> To też obiekt, znaczy tak, dobra, żeby było jasne. No każdy ziarnko piasku może się poduszać, wiesz, z oddzielną, czym znaczy, mieć swoją własną tutaj... tak, <laughs> Tu nie ma, tak, nie ma takiej wspaniałości. Powiem tak, jeżeli chodzi o te lokacje na powierzchni, faktycznie są dosyć ponotone, no bo pustynia, są pewne zabudowania, konstrukcje, te wszystkie maszyny, które pracują nad, nad, nad terraformowaniem tej planety. Ale jeżeli chodzi o te dungeony, są robione fantastycznie. I naprawdę widać, że tam jest obłędny, tam obłędny kunszt level designu. Tylko mam wrażenie, że znowu gra znacznie większa. Na pewno i nie ukończyli. Musieli ją wydać w takiej, a innej postaci. No niestety. No, kolejny tytuł, który wyszedł za wcześnie. No i wiecie, no, z nowymi markami jest teraz problem. tak? Ciężko się przebić nowej marca. To jest absolutnie nowa marka. Co ciekawe, Wiele ludzi się zniechęciło taki, pewnie sięgnął, jak dopiero będzie w Goldzie, ale na Reddicie jest wątek, gdzie ludzie pragną Record 2, czyli jednak jakąś część społeczności Xboxowej także zachwyciła i ukończyli, tak? No to jest wspaniały tytuł do masterowania i tutaj będzie małe wyznanie, planują wmasterować. O, będzie jakoś... O, będzie calak. Tak, bo mam, jestem blisko. No. Jestem blisko i co ciekawe, prawie by celakowałem normalnie kończąc grę, a dlatego, że twórcy wymusili na mnie eksplorację większą. Także musiałem pewne miejsca pójść dalej, żeby uzbierać tych, tych nieszczęsnych rodzeni. No, Powiem mówię nieszczęsnych. Wam, jako ciekawostkę dotyczącą maksowania, celakowania i w ogóle, to mój znajomy grał w Wiedźmina po to, żeby... Po skartką, po to, żeby przy pierwszym przejściu zrobić ona maksa. I to hmm. dla mnie było strasznie smutne. I taki... A, to jest straszne. I to jest takie współczesności, takie jakiś nie wiem... Pogłos, Ja mam wrażenie, się... że to jest poważna przypadłość wszystkich graczy konsolowych, którzy cały czas cisną Tak, te calaki, bo nie masz na Steamie calaków, platyny, platyn i nic i takiego. Na Steamie... No ale masz 100% achievementów. No kurczę, ale nie masz takiego, wiesz, ukoronowania jak masz calaka czy platynę, bo to jest no nie wiem, pewien ale rodzaj elity. Tu masz 100% takiego? i tu masz 100%. Ale na Xboxie. I to jest klamy zamykającej. No tak, ale, y, znaczy, żeby, nie, żeby tutaj nie zrobić źle, ja ogólnie nie gram dla y, maksowania, nigdy. Po prostu ci mało brakuje, no. <grych> Tak, mało brakuje i tak jakoś y, powiem szczerze, że jak już stację ukończyłem i mam ten komfort, że no, to nie jest kolejna gra, którą rozgrzebałem zostawiłem, to chętnie sobie nie będę wracał, tylko bez takiego już spięcia, bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne poziomy, takie skillowe i dla, własnego, dla własnej satysfakcji, a że dalej setting mi odpowiada i mam już tą postać wysokopoziomową, tutaj po prostu dużą frajdę, tak? Ale typowo nie, nie celakuję gier, w ogóle. Macie bo... to jest właśnie zagadnienie takie socjologiczne, ale i tak jest dla twojej dziedziny bardzo mocno. Te celaki i niecelaki na no, mojej dziedziny, której moje dziedziny, <laughs> no właśnie w dziedzin właśnie i tu nasz gość coś powie <grystanie> o matko, co ja mogę powiedzieć że zalokowaniu, no ja to no są ludzie, którzy to lubią tak, <grystanie> mój kumpel mój kumpel w Hotline Miami jedną i drugą część zrobił na 100% na Steamie i to zrobił na 100% i akurat w akurat przypadku Hotline Miami zrobić grę na 100% o, to jest więcej warte od wszystkich waszych platyn <grystanie> i zalokowania nie? I niesamowite. Kurczę, była na ten na temat dyskusja kiedyś na uczelni, ale już niewiele pamiętam z, je, z, je, z, je, z jej przebiegu. Ja się jeszcze ale... dowiem na temat Hotline Miami? Bo ja nie, ja nie grałam. No tam, ja mam... tam trzeba rzucić cegłą, tak, żeby zabić chyba siedmiu przeciwników jedną cegłą, i ta cegła musi się tak między nimi odbić, i w ogóle. Tam tak absurdalne czujniki, że na konsolach takich rzeczy nie ma. Oczywiście ja tu przedstawiam pogląd PC Master Race i przeze mnie przemawia hejt na konsolę, którego nie ma tak naprawdę. Ale lubię to, lubię triggerować ludzi. To jest takie... No i, i tyle. tyle. Ja, ja powiem szczerze, w ogóle nie ten, nie, ja nie rozumiem tej idei takiego maksowania gry, bo teraz może ustamy, to, bo to jest w sumie ciekawy temat. Czy chodzi o e, maksowanie gry dla achievementów, czy maksowanie treści gry? Dla sam, na przykład, że mamy lokacje określone, i chcemy z nich wycisnąć maksimum, bo chyba to są troszeczkę różne tematy, tak? Ostatnio w pracy rozmawialiśmy, nie na uczelni, tylko w pracy, bo mieszały mi się wątki. Eee, I tu się pojawiło nam pytanie, czy skończenie gry to jest przejście jej po prostu, takiego Wiedźmina przyszliśmy cały wątek główny, czy przejście gry to jest wymaksowanie wszystkich achievementów? O, no ja, no, weszliśmy no ja, na ciężkie zagadnienie. No ja bym się skłaniał, że ukończenie wątku głównego, tak. Że, że... No ale, Kurczę, to, ale powie... nie, masz, nie, masz, nie masz kompletu, e, nie przeszedłeś gry, bo nie masz kompletu aktywności, jakich przewidział dla ciebie deweloper, czyli nie, nie, nie obcowałeś z grą w 100%. Ale słuchaj Dominik, takie masz gry typu Wiedźmin, typu DLD Elder Scrolls, inne RPGi na przykład no. i zrobienie wątku głównego, to jest w ogóle takie pfff to jest 10% Właśnie. gry, powiedzmy. Tam procent z, wzięty z czapy, nie? No tak, ale dochodzimy do tego właściwie, co jest, y, ile, ile treści jest wątku głównym, tak? Bo też może być, przedwiedźmy nie dużo jest treści wątku głównym tak naprawdę i kończąc wątek główny naprawdę sporo gramy, to jest wiele godzin w zasadzie. Bo... bo No tak. Bo, tak, bo... Ja, Ale dajmy ja, ty... na to taki obliwion czy nawet Skyrim, te wątki główne to są takie, żeby były, żeby utrzymać jakąś ciągłość fabularną. Ale zabawa się zaczyna dopiero po pobocznych. Dobra, ale czy, czy bo ja dawno nie grałem w tamte tytuły, czy tamte misje poboczne są faktycznie interesujące, takie zajmujące i ważne, czy tylko to po prostu są takie, żeby zapychaczy czasu? Bo to jest ważne. To jest, wiesz co, z... ciężko jest klasyfikować, bo jest sporo takich zapychaczy czasu typu i zabij pięć, coś tam przynieść. Bo no, na przykład testy nigdy nie były jakoś super mocne od strony fabuły. Jezu, nie wierzę w to, co mówię. Ale <głos> ja nie powinnam tego mówić jako tak, taka straszliwa fanka tej serii. Ale wiem na przykład teraz jak wyglądają questy w Wiedźminie i mam porównanie i mam punkt odniesienia i wiem, że wcale w, w tych DLD Scores nie jest wcale różowo, jakbym chciała. Ale no bez tego nie masz zabawy jakby, bo to takie poznawanie świata, eksploatacja i wszystko, a ten wątek główny... Znaczy właśnie taki Skyrim nie jest nastawiony na eksplorację? No nie jest. cała seria tych Elder Scrollsów ominęła, ale z tego co się orientuję, tam nie masz zaznaczonego jakiegoś nie. lochu. To sobie idziesz gdzieś w świat znaczy masz... i o, znalazłeś dziurę w ziemi i to jest jakiś dungeon i tam sobie przygody. Tak, Tak, tak. Znaczy w Oblivionie było tak, że schodziłeś do dungeon'a i każde... Znaczy dungeona? To każda jaskini one wyglądały praktycznie identycznie. Ale... W Oblivionie ten wątek główny, tak, obok mnie przeleciał w sumie gdzieś tam było to, ale przedmioty gildie poboczne dużo bardziej wciągnęły. Więc tu bym nie powiedziała, że skończeniem, gdy jest ukończenie jej, głów jej głównej linii fabularnej, tak. No tak, ale zwróć uwagę, że, że właśnie ile to godzin trzeba takiego Obliviona, żeby go skończyć. To jest jakiś kosmos, tak? To... Ja Obliviona no w 116 skończyłam chyba i została mi tylko jedna gilia, nie zamknięta. czyli nie skończyłaś no nie skończyłam, właśnie znaczy, zakończyłam <laughs> grę, ale nie skończyłam gry ale, ale istotnie teraz miałabyś, <laughs> miałabyś motywację, żeby do no tego wiecie. wrócić w tej chwili? Co? czy po prostu chciałabyś do tego wrócić jeszcze? wiesz co, wróciłam trochę do modów ale już chyba nie będę od początku drugi raz przechodziła no a jednak mamy nowe tytuły tak cały czas i się rzeczy nie można żyć przeszłością ale z ich chyba sporo mniej spędziłam. Oblivion to była moja pierwsza duża gra, w którą grałam w ogóle, więc tam wycisnąłam z niej wszystko co mogłam, a Skyrim a to trochę sobie tak odpuściłam. Mm. Znaczy ja bym się skłonił do tego bardziej znaczy dla mnie, dla mnie, bo ja jednak y, nie... No Rico to jest pierwszy tytuł, który w ogóle myślę nad, nad wymaksowaniem, ale dla mechanik gry, a nie dla samych y, osiągnięć. Oczywiście może być tak, że jest jakieś bzdurne, tak? Jeszcze ich nie przeglądałem w sumie, tylko spojrzałem sobie na taki ogólny wynik, że, że będę musiał jakąś głupotę robić, ale na tyle, no właśnie to jest tak jest, że to jest taka cienka granica. Ten świat gry jest dla mnie taki zajmujący i daje mi taką frajdę eksploracji. Nawet teraz, kiedy mam ukończony wątek, to sobie tak chwilkę włączyłem, zobaczyłem, czy coś się zmieniło na mapie świata. Oczywiście się nic nie zmieniło, dalej jest tak jak było i dalej. Te miejsca nieodwiedzone są nieodwiedzone i, i niewymaksowane są niewymaksowane. Ale w, w tym tytule jednak no, ma, mam tą przyjemność y, zbiegania. No. Po prostu za zbyt dużą, żeby nie próbować. Ale tak jak mówiłem, bez jakiegoś tam y, spinania się nadmiernego po prostu y, na spokojnie. tak, Na spokojnie. To nie jest dla mnie cel gry. To jest absolutnie poboczna rzecz. tak, Bo, bo na pewno są lokacje, których y, w ogóle nie widziałem jeszcze, bo też też, no to znowu tak jest skonstruowane, że jest lokacja na mapie, która ma taki próg wejścia yy, tych, tych nieszczęsnych Plasmatic Cores, że no myślę, że jeszcze kilka godzin gry, żeby to uzbierać. I też może się okazać, że będzie brakować jednego i pozostanie takie, takie coś na mapie nieodkryte. No i teraz zobaczę, czy, czy starczy mi siły psychicznej, bo naprawdę końcówka gry była tak wyczerpująca, że no dawno dawno nie. Yy, nie klołem przy konsoli, tak jak przy tej grze po prostu. To trudno. Tam nagrałem parę filmików takich na Xbox Live z tych niektórych y, aren are z, z tymi dużymi przeciwnikami mocnymi i naprawdę poprzeczka była postawiona fenomenalnie wysoko, jak na moje możliwości i moją wytrzymałość. Ale dałem radę, tak? Jednak tutaj. Za bardzo mi się podobał tytuł. Tu tak jak Czy jeszcze, ja mam z tak? tym, z Battleblock, Battleblock Theater, że już ten poziom jest dla mnie trochę wyżułowany za mocno. Ale walczę. Po jednej mapie zwykle jest beat, ale walczę. No bo to jest, wiesz, to jest taka cienka granica, tak? Ile jesteśmy w stanie znieść, tak? Bo nie da się ukryć, że gry mają nastawiać Friday, tak? A nie być obowiązkiem, nie są naszą pracą. No chyba, że... Tylko dla każdego frajda jest, objawia się w czymś innym. Absolutnie Którzy tak. Niektórzy właśnie przez to takie wyżyłowanie sprawdzają siebie i dla nich to jest super ekstra rozrywka, nie? że się tak wściekną, wyżyją. Giną co trzy minuty. No patrz na sukces tych wszystkich Dark Soulsów i później pochodnych. Tak, Bo ludzie ogóle... to dost lubią dostawać w hmm. No to wygląda. No na to wychodzi. Ja w ogóle mam taki plan, nawet obiecałem obiecałem, rozmawiałem ze znajomymi, że zagram sobie w Lords of the Fallen teraz jako kolejny tytuł i zobaczę, czy będę w stanie to w ogóle psychicznie wytrzymać. No jednak dla mnie to ma być głównie frajda, a nie wiem jak tam będzie. To jest gra jednak... Y tak zwana solsowata z tego co wiem. No, chyba że teraz. mam ją rozgrzebane. Tak, masz rozgrzebane. Tak, nie mogę do nie I właśnie, nie mogę czy, do niej czy... Jak ten tytuł ci się podoba? Bo ja do niego zamierzam usiąść, tak trochę nawiążę. No ja mam... Czekaj, żeby nie skłamać. Chyba <grym grym> moment. Będą świeże informacje najwyraźniej. Mam 4 czter godziny w nią rozegrane, to, do trzeciego do trzeciego bossa doszedłem chyba maksymalnie. No hmm. i to... Nie przeklinałem bardziej niż... Hotline Miami. No to nie jest gra, w której ja się ja specjalnie przeklinałem. To powiem mhm. Wam, że jeżeli porównujemy gdy w stylu hotline Miami i gdy trudne, bo jak nam w hotline rzuci próbowałam raz grać, to bardzo szybko skończyłam. Nawet się nie przyznawaj, że nie przeszłaś. Zgrałam 12, jest lepsze od 6, 12 is better than 6. To też dość tak szybko zarzuciłam. A w Dark Souls'a nawet przeszłam pierwszego jakiegoś tam bossa i Rage kuita zaliczałam dopiero po godzinie. Więc? To ja osta ostatnio Rage Quit miałam w Mother Russia Blitz i to w tej grze wyrazy powszechnie uważane za obelżywe przechyliły szale i wrzuciłem tę grę w cholerę. Będę musiał do niej wrócić, bo to jest mój klimat. Ale się strasznie denerwowałem w tej gierce. Kosmicznie. No właśnie, bo to jest taka, często to powtarzam, to jest taka cienka granica, ile jesteśmy w stanie wytrzymać, żeby dalej się bawić, tak? Czy, kiedy, kiedy porzucić po prostu dany tytuł, stwierdzić, że to jednak nie jest dla mnie i nie zamierzam się męczyć, ale może tak jak Diana mówi, może gracze lubią dostawać manto, tak? Lubią wyzwania. Lubią wyzwania. Kwestia ambicji trochę, kurde, tutaj wszyscy grają w tego Dark Souls'a, to wcale nie jest takie tak. trudne, ja też to zagram. I kurczę, głupio się przyznać, że nie jestem w stanie pierwszego szkieletona pokonać magiem. Tak, ale Hotline Miami przeszłaś Diana? Nie, nie. Boże. Co? Pan Jan follow, tak? Mhm, no się, się wiadomo, muzykę o, znam. Udal. No kurde, spróbowałem nie? Hot, hotline jest rewelacyjny. Ja w ogóle kupiłem na tak także będę w to na Vita. Zobaczymy dobrze współczuję. Nie, nie, dobrze działa. <głos> <głos> Naprawdę właśnie świetnie się gra bo to jest taki tytuł, który ciężko mi usiąść do, do komputera po prostu. A nie wiem, na konsole, czy było? Może było, powiem szczerze. Nie, nawet nie wiem. No, raczej na Ale na PS3 było. nawet, na hotline'a. Mhm. Ale jakoś tak właśnie mam tak, że do takich, do takich małych gier do indyków łatwiej mi się siada na mobilnej platformie jakoś. a to każdy ma inaczej tak w tym momencie. A udało mi się kupić jakieś jakiejś fajnej promocji ja wiem, że to już nie jest świeżynka, ale się rzeczy wracamy ciągle do, do naszych tytułów i chyba żaden wstyd, że sobie do tego dopiero usiądę, tak? Każdy no gra Ważne, że siadasz, ważne, że skończysz, a nie tak jak ja, nie? Tutaj wylatuję ze znajomych od ludzi. Nie no, tak nie. źle, tak źle na, na pewno nie <laughs> będzie. Także próbując domknąć temat, no tutaj troszeczkę popłynęliśmy w kierunku samego y, grania w trudne gry, troszeczkę tak jak rozumuję. I to jest podcast, tu się rozmawia, cytując tak. klasyka. <laughs> Tak, tak. Jeżeli chodzi o recora, no kurczę, w, y, kilka odcinków z rzędu ciągle mówiłem, że, że wrócę, że usiądę. W końcu ambicja tutaj zadziałała. Ukończyłem. Nie żałuję tych wpakowanych godzin. Bawiłem się znakomicie, mimo że y, okazuje się, że 2% graczy ukończyło grę. To jest jakiś absurd dla mnie. To też świadczy o tym, jak teraz jest gęsty rynek gier i tak naprawdę jak ciężko tytułom się przebić. No bo wybór jest po prostu... No teraz mamy no, klęskę rodzaju rodzaju. Tak? Nawet nie mówię o premierach, bo premiery, wiadomo, teraz troszeczkę jest gorzej z tym, ale, ale jednak każdy z nas ma tam jakiś backlog, kier i, i, i ciągle by do czegoś chciał wrócić tak naprawdę. Ja mam ogromną ilość takich tytułów. Pewnie wy też macie. Każdy zresztą teraz ma. No ja już przestałem się oszukiwać. No, no nie co, da się. Skończę kubkę w no tak, ja już dałem sobie z tym spokój. No. Nie myślę o tym. Dobrze, to myślę, że nawet o kupce stylu powiedzieliśmy tak, że już wszystko. Ja, Teraz e... możemy z złapać Macieja na spytki. W sumie no tak. tak. tak. Ja, czy, jeszcze dwa słowa, Diana, chciałem powiedzieć. Proszę ja, Tak, jeżeli chodzi o, o tytuł Record, mogę polecić dla posiadaczy Zboxa, One, bo to jest dobra gra, świetna gameplayowo, trzeba się przełamać. Trzeba lubić trudne gry, trzeba lubić gry skillowe, trzeba lubić elementy platformowe, naprawdę trzeba lubić wiele rzeczy, żeby w to grać. Ja bawię się znakomicie, mam parę głosów znajomych, którzy twierdzą, że to też jest świetna gra, więc najwyraźniej nie jestem zupełnie oszczepieńcem w tym aspekcie. Mogę polecić jako taki tytuł ekskluzywny, nie wiem jak działa na PC-tach, tak więc siłą rzeczy, na pewno będzie w Golcie na 100% i, i ta cena też ciągle spada, więc Pewnie, no niektórzy przeliczają tak kwotę na grę, ja zapłaciłem tam niewielkie jakieś pieniądze, 70 zł bodajże i uważam, że to były świetnie wrzucone pieniądze zdarza się, że kupi się grę którą na promocji, którą potem się w ogóle nie gra, no bo zadziałało się pod wpływem i się kupiło na, grę na promocji a to też jest oddzielny temat może kiedyś go tam poruszymy to tak temat Rickora chciałem domknąć, mi się podobało bardzo i mogę polecić a nie jest to tytuł idealny, oczywiście zwłaszcza końcówka, po prostu no, wystawia ten, albo po prostu nie jestem zbyt mocny tak w tego typu tytu gry, po prostu i dlatego tak ucierpiałem. No, ale to ukończyłem, to się liczę. I tak chciałem domknąć. Jana, to jeżeli tutaj nagadałem się wystarczająco na temat tej, tej gry, to oddaję Ci głos, trochę pomęcz naszego gościa, żeby nie było, że gość nie wykorzystany. <śmiech> Tylko delikatnie. Delikatnie, proszę. Ty <śmiech> nie widzisz mocnej eks intensywnej eksploatacji, też powiedzieć. No, jutro jeszcze mam sporo rzeczy na głowie, to muszę być, wiesz, taki. Taki miarę żywy lotny umysłowo. To, to się da tak u ciebie. Dobrze. Miałam nie być złośliwa za bardzo. postaram się. Więc Maciej, jest tutaj. Na czym gością mówię? Dlatego, że jest streamerem. I sobie. W sumie... Nie to, że cię lubię, bo robisz streamy. <śmiech> no, on tak no, sobie streamuje po pracy. Po pracy. I tak. typowy dzień streamera, jak to Dominik wspomniał? Eee, typowy dzień streamera budzę się rano, jadę do pracy wracam z pracy robię sobie jedzenie, albo jestem na siłowni wracam z siłowni, albo zjem obiad, siadam do kompa streamuję Tadam Zaspokójona twoja ciekawość jest Dominik? Absolutnie tak <laughs> Spodziewałem się, że tak to wygląda no bo w sobie to nie jest nic nadzwyczajnego tak naprawdę. Siedzisz i masz włączone tylko OBS-a, który przechwytuje się obraz. Lejku, mikrofon i, było i, i sobie grasz w gry. A jeszcze czytasz czat i, i, i mówisz do ludzi, którzy tam coś piszą. Czytasz czat. I starasz się nie przeklinać. <laughs> bo ktoś do ciebie przychodzi. <laughs> Ale tak. W ogóle, ty będziesz wcześniej powiedziałeś wcześniej mieć bloga. W sumie z tego, co pamiętam, dość poczytnego, bo najpierw znałam twego bloga, a później jakoś tak się pojawiłeś, okazało się, że znam też ciebie. No nie <laughs> okay, wiesz, no, no wiesz. Stare, stare czasy, Właśnie. kiedy jeszcze byłem młody i piękny, pisałem sobie bloga o grach. To zostało a i... A potem, po, potem mi się odechciało. No. I tak, zrezygnowałeś z tego bloga, bo ci się przestało chcieć, jak słyszałam. I czemu... Znaczy, no, wjechały, wjechały studia. myślałam że studia to do, dostarczą mi tylko tematów do pisania, bo studiuje badanie i projektowanie gier. czekolwiek studia szybko zweryfikowały również czat, czas, jaki mam w ogóle na aktywności poza, poza studiowe. Bo niby, niby mało zajęć, ale dużo zajęć pozazajęciowych, typu projektowanie gier, bo musieliśmy robić gry na zaliczenie. Miesiąc. Tak, Takie tam. <gry> Eee, I no i się okazało, że tak niewiele czasu jest na jakieś tam takie artystyczne przejawianie siebie. I to no sumiem, i to upadło. Że tak powoli to wymierało, wymierała, w końcu przestałem się udzić i zamknąłem temat. I Ale z internetu nie zniknąłem, bo w sumie mam jakąś taką potrzebę bycia w in tym internecie i jakoś się tam uzewnętrzniać. I ty ładnie to ująłeś, że to artystyczna potrzeba artystycznego uzewnętrzniania się coś w tym stylu, tak? No, no, no. I dlaczego to jest, To jest... Znaczy streamowanie, Dlaczego stream? Dlaczego tak. stream? Bo w sumie potrzeba na to mniej czasu niż na YouTube'a. A że siedzę przy tym kąpie, bo siedzę przy kąpie, bo gram w gry albo robię gierki, a nie lubię tego robić siedząc po prostu zamknięty w słuchawkach gdzieś tam, nie wiadomo co, to Czy... znalazłem sobie taką drogę kontaktu ze światem. O, kiedy, w momencie, kiedy gram albo pracuję sobie tam nad swoimi pozapracowymi projektami. I w sumie mi to pomaga, bo kiedy gram sam, dosłownie sam, to czuję się, nie ja wiem, winny marnotrawienia czasu. To jest dziwne, bo gram w gry dla przyjemności, ale kiedy gram w nie sam, no czuję się jakbym robił jakąś głupotę, mógłbym robić w tym czasie coś lepszego, a kiedy streamuję, kiedy mam ludzi, którzy mnie oglądają, którzy wchodzą ze mną w interakcję, jakoś tak przyjemniej mi się gra. Poczucie misji katać. takie widzę troszeczkę. Mm, powiedzmy. Po prostu wykorzystuję ludzi z internetu, żeby nie czuć się winnym grania w gry. Jak się pochwalisz na, tym, na, na Twitchu, żeby jesteś w odcinku, to się wszystkim bardzo miło zrobi. <słuch> oj tam, oj tam. Wam bardzo fajną widownię. Przyznaję, też mi się zdarza siedzieć u Macieja na Twitchu i nawet nie patrzeć, co Maciej robi, tylko rozmawiać z ludźmi na czacie, bo naprawdę jest fajna ekipa i tu mogę polecić nawet nie samego Macieja, tylko jego czat. Ugryzłam się właśnie w język. Miałam, miałam <słukasz> powiedzieć coś bardzo niemiłego i niegrzecznego. <słukasz> Rozumiem, że to wiadomości prywatnej. <słukasz> <słukasz> spokojnie, jeszcze się rozmówimy. A słuchajcie, właśnie odnośnie tego czatu. Ja mam wrażenie, że ten czat na Twitchu jest nie do ogarnięcia, bo jak jest... Znaczy on jest nie do ogarnięcia, kiedy masz, nie wiem, powiedzmy 100 osób online i oni tam naparzają, rzucają kappą na lewo i prawo. To jest szok, no. E, w ogóle spam lezi, to faktycznie jest to nie, no, ciężkie do ogarnięcia, ale kiedy ja mam tam kilkanaście osób online i to taką ekipę ogarniętych ludzi, nie jakieś tam mentalne przedszkole, to jest naprawdę fajna atmosfera. I staram się właśnie coś takiego budować, bo też mi się nie chce użerać z ludźmi. Mam w sumie jednego moderatora, który zupełnie nie jest potrzebny. W sensie, w sensie jego funkcja jest u mnie niepotrzebna, bo towarzystwo samo się w jakiś sposób moderuje. Ja te, te, też tam nie przeżywam, jak pojawi się jakiś nowy nik i od razu mnie tam zwyzywa typ, po prostu ignor na niego leci i tak sobie zaraz typ pójdzie. I no, staram się właśnie kreować taką... taką, taką przyjazną atmosferę, chociaż ja w sumie tam nie staram się być jakoś specjalnie taki grzeczny i w ogóle jestem po prostu sobą, zdarzy mi się przeklinać całkiem poważnie i mam wrażenie, że ludzie też przynajmniej do mnie przychodzą dlatego, że często, gęsto, raz, tak jak Diana się już śmiała przed podcastem nie słucham co mówię, co i co ja mówię często mam jakiś taki flow mówienia że nie wiem co mówię i potem się zastanawiam, o czym ja mówiłem. I druga, spra druga sprawa. Po pięciu minutach nie pamiętam, kto coś do mnie mówił. Przy opóźnieniu takie... na Twitchu, że my, on. Znaczy, nie wiem, czy my później widzimy, czy jak to jest dokładnie, bo to opóźnienie jest takie odczuwalne, jak na przykład się z Tobą rozmawia, kiedy Ty, ty stymujesz, a się pisze do Ciebie na czacie. To siedzi później taki bezradny macie i nie wie w ogóle o co chodzi. No, no, no. Sam ostatnio jak grałem w For Honor. To tam wywiązała się jakaś dyskusja poważniejsza. Starałem się za nią nadążać, ale nie byłem w stanie. I tak, próbowałem w nią wskoczyć momentami, ale to było takie po prostu parę słówek tylko powiedzieć i. Więc macie gra z materii, a my że sobie gadaliśmy. Tak, tak, tak. Ja byłem skupiony na grze, a czat swoim życiem żył. I to jest właśnie super. Na tym mi tak w sumie zależy, tworząc sobie streama, żeby ten czat sam z sobą też wchodził w interakcję na poważnym poziomie, żebym nie musiał tam cały czas zabawiać towarzystwa bo siłą rzeczy nie jesteś w stanie tego robić, kiedy grasz w jakiś tytuł, zwłaszcza jakiś wymagający, no nie? To, to... Tak, tak. No jesteśmy tak, tylko tak. ludźmi, nie jakimiś maszynami. I ja tak nawiązałem do tego, do tego czatu, bo w... ale masz rację, absolutnie masz rację, jeżeli chodzi o to, jeżeli tych osób tam jest jakaś taka rozsądna liczba, powiedzmy kilkanaście, to jest to dogarnięcia, bo znaczy też zależy ile piszą, bo ja uważam, że w jakichś dużych streamach, jakichś no, takich poważnych typu Nintendo czy coś takiego, tam po prostu jest... Y to jest jakiś kosmos, tak? Tam mm, To jest, to jest ciągły, Ale to jest ciągły napływ informacji. Ja nie wiem, czy jest... Ja go nie widzę osobiście tam, jako oglądający, Z sensu napisać nawet hej czy hello. Nie, nie, nie ma nie, to żadnego... Nie... nie widzę... Ja nie wiem, co to jest w ogóle za mania, że tam ludzie piszą. Przecież to jest to jest na ekranie sekundę albo krócej. Tak, to ja w ogóle się zastanawiam nad sensem istnienia czatu na no, właśnie takich dużych streamach, gdzie jest tuba propagandowa, albo są rozgrywki jakieś, e, CS-a czy czegoś, kiedy ten czat w żaden, w żaden stop, w sposób nie jest moderowany i tam jest kilkadziesiąt tysięcy osób, którzy spamują i tam nawet jakbyś chciał coś wartościowego przeczytać, to tam nie ma nic, bo po prostu ludzie spamują, tam naparzają cały czas tą klawiaturę i leci coś. I nie wiem po co w ogóle ludzie to robią, zastanawiam się. No bo tak, ani, ani o nic nie zapytasz, no bo jak zapytasz, tak? No, możesz to hello walnąć, tak no to hello zniknie po pół sekundy i było po hello. Możesz potem próbować znowu albo z uśmieszkiem, no i to nie ma sensu. Ja tak odnośnie streamingu, to jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jakoś tak dopiero niedawno odkryłem w ogóle i jakąś zacząłem czerpać przyjemność z oglądania. Potem będę chciał powiedzieć parę słów jak moich doświadczeniach, które są niezwykle skromne, ale, ale zawsze też tam mogę powiedzieć, bo ty rozumiem, streamujesz na PC, tak? Raczej? Tak, Na PC. Tak, ja jestem pc Toś... Mam tylko pada od Xboxa i tyle mnie z konsolami wążę. Ok, Okej, okay. okej. Znaczy ja absolutnie nie deprecjonuję tej platformy, to liczy się, że są gry i są fajne gry, bo to może od razu powiem, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to tak naprawdę to dla mnie największą zaletą jest to, że sobie mogę nagrać tą rozgrywkę i mieć pamiątkę dla siebie. Zwłaszcza z takiego tytułu mocno fabularnego, jak na przykład Lays of Fear, który tam mam w planach sobie ograć dodatek właśnie z zarejestrowaniem tego. Nie wiem, czy byłbym w stanie też tam mówić do siebie długo, no bo jednak to no, siłą rzeczy ty, rozumiem, mówisz. No, tak, się, tak, to jest, to jest najważniejsza rzecz. Reagujesz, to jest tak, no, emocje, no to też emocje, tak, bo na przykład jak widziałem, jak rok na przykład streamował kiedyś, czy też nagrywał Let's play e z y, Dead Space, no to to były fajne, prawdziwe emocje, ja to chyba był pierwszy jeden, pierwszy materiał który zobaczyłem i bawiłem się znakomicie bo moje odczucia były bardzo podobne, tak, i i ja, Dla mnie to medium jest absolutnie nowe, i jeszcze niedawno w ogóle nie rozumiałem w ogóle, dlaczego, kto, dlaczego mam oglądać, czy ktoś gra w grę. W ogóle no to w sumie nie oglądasz tego, że ktoś gra w grę, tylko bardziej U mnie nie, nie To jest dla osoby, która robi jakieś, jakieś widowisko, nie? Tak, ja tak, powiem tak, Wam, że pierwszy raz się ze streamami, gdy chodziłem do mojego znajomego. I on siedział, oglądał bicie rekordu z Mario 64, czy coś takiego. O, to już wtedy faktycznie oglądasz. To, to jakbyś oglądał, ogląda, jakbyście oglądali, nie, S nie wiem, piłki nożej w te wypadku, Tak, pipi, wtedy patr, tak. I, i tam było to było moje pierwsze zetknięcie z czymś takim jak na piwki na Steamie, że kurczę, on siedzi go cały tydzień dostał od gościa kasę na pizzę na ten cały tydzień, żeby on po prostu siedział i bił ten rekord świata. I... No ja ze streamów zarobiłem na kamerkę. O, i na całkiem spore ilości alkoholu. Bo nie... Nie, nie kryję się, że pieniądze z, ze streama wydaję na pizzę i na, na, na piwo. Nie kryjesz. Jak raz próbowałem zbierać na coś ambitniejszego, to przestali mi dawać. <grym>, na garnitur miałeś. Tak, ale garnitury sam sobie kupuję. <grym>, stać mnie. No tak, ale tutaj robisz to dla przyjemności tak naprawdę, no nie? Tak, raczej... Tak, nie, tak, no, tak. Jest... Nie, nie mam ambicji nie, nie ma nawet takiej potrzeby zostania jakimś tam pełnoetatowym streamerem, bo to nie jest moja bajka. Nie chciałbym... Miałbym nie miał właśnie powiedzieć, że nie chciałbym całe życie siedzieć przy kompie, bo Moja praca polega na tym, że siedzę przy kompie, nie i robię gierki. No, ale no, siedzieć cały czas przy kąpie i grać w gry to nie, nie, nie, nie, Często mi się nudzą, nudzi granie w ogóle. Mam jakiś taki przestój i wolę sobie katować jakieś seriale czy filmy niż grać w gry, nie? Mam takie przestoje momentami. Czyli zakładając taką hipotetyczną sytuację, że zbudowałeś fajne community, że masz już tych ludzi, stałych widzów, już tam stały napływ gotówki, to dalej byś nie przeszedł na pełne tatowe granie na streamie i wolą zostać w pracy, mieć to jako dodatkową rzecz? Czy, byś, czy tak korczcie, bo w sumie dla wielu ludzi to jest marzenie, że będę grał w gry, no, inni będą patrzeć, nie. a ja miał hajs. No, <śmiech> to jest właśnie fajnie powiedziane, bo wszyscy tak zaczynają, nie? On gra, ma pieniądze, z tego to ja też zacznę, a potem wszyscy umierają bardzo szybko. Bo, Śmiercią głodową. Bo na, nagle w ciągu tygodnia okazuje się, że nie mam tych 10 tysięcy followersów, nie oglądam mnie 2000 tysiące osób, kiedy jestem live i nie wpadają te donaty i ludzie, ludzie się szybko zniechęcają i zaczynają po prostu sobie tam grać już po swojemu, bo e, mi się nie udało to falić to... no a ja sobie po prostu gram w gry, mam tam fajną widownię ale ciekawe jest to, że przez streama sporo ludzi poznałem, tak real life, tak jak no, rozmawialiśmy przed podcastem na ja umówiłem się z kilkoma osobami, które mnie oglądają i w sumie bardzo fajni ludzie mogę śmiało powiedzieć, że to są już tacy znajomi, znajomi, z którymi mam stały kontakt. Może nie widujemy się, bo mieszkam w różnych miastach, ale cały czas jesteśmy w kontakcie. I to przez streama. I fajnie jest to. Pewnie. W, w, <głos> w Poznaniu w Poznaniu znajomych mam przez to. W gimnazjum gim miałem powiedzieć, dlaczego chciałem powiedzieć w gimnazjum. W Gdańsku. w Gdańsku. W Gdańsku ostatnio, jak byłem w Katowicach, to też się widziałem ze znajomym właśnie przez streama, który też streamuje. I żeśmy się poznali przez to, że on streamuje, ja streamuję i fajnie. No, więc to też jest taka droga do poznawania ciekawych ludzi dla mnie. O i na PGA spotkałem Bunko 21 to jest jeden z ważniejszych polskich streamerów. On zaczął na YouTubie i okazało się, że zostałem ochrzczony jego ojcem, bo on ma rudą brodę, ja mam rudego Wąsa i ja jestem jego ojcem. I teraz jak wchodzę na jego streamy, to jest o, przyszedł ojciec. O. bo w ogóle, w ogóle jak tworzysz w ogóle do internetu, tak, cokolwiek to, to zawsze jest szansa, że, że poznasz fajnych ludzi, no bo przecież całe rzesze graczy no, no łączy, nas, łączy nas wspólna pasja i to jest też fajne że, że i, i w podcastingu tak jest, że możesz fajne osoby poznać i na streamach tak naprawdę jeszcze tak chciałem nawiązać, bo mówiłem, to jest dla mnie nowy temat ale śledzę streamy z takiej mobilnej gry Bladebound Tutaj chcę pozdrowić Gabi, oczywiście, który, która u nas już była na odcinku, i tak naprawdę tam właśnie widać to, co ty powiedziałeś, tak że, że jest fajna społeczność, ludzie nie wypisują głupot, pytają się o grę. Jest to świetne. tak ja Te półtorej godziny po prostu tego streama mija, no chwila, moment, nie wiadomo kiedy minęło. Ale kiedy oglądam takie duże, no to, to, to po prostu masakra. Tak? Nie, nie, nie mogę ogarnąć tego zjawiska w ogóle w ten sposób. Absolutnie nie mogę tego ogarnąć. Ale to. Ciekawe to... z mojej strony też jest to, że ty mówisz, że przesiedziałeś półtorej godziny i przejedział o to nie wiadomo kiedy. I ja na streamie jakimkolwiek mogę wysiedzieć maksymalnie pół godziny, żeby być na nim aktywny. Kiedy ja jestem jako widz. I podziwiam ludzi, którzy siedzą u mnie cztery godziny. O kurde, co jest? kompis Gaz? Nie nie. No jak okay. słychać Ale Ciebie. Słychać tak. Lol, monitor bizgasły. Dominik, <głosy> on w nic nie <głosy> <głosy> Ale ruszam cały czas myszką i potrzebuje środków. To w ogóle doceniamy bardzo, bardzo doceniamy. Bardzo dziękujemy. <głosy> <Okay>. <głosy> No i ja, ja jako widz, ja jestem słabym widzem, bo nie umiem wysiedzieć jakoś długo, ewentualnie sobie puszczę gdzieś tam w play i ktoś mi gada, bo lubię też, jak programuję, jak ktoś mi gada w play i to gada w sposób taki, który mnie nie zajmuje, że nie muszę go tam specjalnie słuchać, tylko faktycznie po prostu ktoś tam sobie coś tam gada. To mamy podobny sposób na pracowanie, bo jak ja teraz piszę, to faktycznie twój stream sobie czasem leci w tle. Yy, Zaj zakaz uwielbiam oglądać let's play bo faktycznie youtuberzy gadają, tutaj też Mateusz, którego będzie można usłyszeć u nas, jego w, w, w, display bardzo lubię z Izaka, on no, sobie gada, gada, gada on sobie gada w tle, ja nie muszę na to patrzeć bo w sumie Izaka tyle razy widziałam, że no no Forono w ogóle też nie no. miałem pojęcia co się dzieje na tym ekranie, jeden tłucze drugiego no, ja też nie wiedziałam co się <śmiech> dzieje na tym ekranie ale ważne, że zabijam to, to się liczy no, wi wielka szkoda, że nie zobaczyłem tego For Honor, Kurka, bo teraz Open Beta właśnie jest, ale musiałem dokończyć tego niszczęsnego likora i tak jakoś wyszło, że ten. Jeszcze może zdążę, bo to jest przez weekend cały, tak? A weekend jeszcze tak, trwa, tak, więc tak. w związku z jeszcze przesunięciem. Tak, w związku z przesunięciem czasowym raczej można liczyć jeszcze na parę godzin zabawy. Mam nadzieję, że usiądę. Dobrze, bo... to kończymy odcinek. Dziękuję wszystkim. Dominik idzie grać w Fodono. <laughs> no właśnie, zwróć uwagę, że strasznie te, te bety, open bety, bardzo narzucają rytm, tak? Że trzeba w określonym czasie usiąść i zagrać, no bo mija i nie ma okazji, tak? I potem tylko Ale już... ja się bardzo cieszę, że one w ogóle sobie to się dowiedziałam, że nie chcę Wildlandsów, ale chcę Foronia. O jej, zupełnie jest. odwrotnie. Wildlandsy mu się spodobały. Jejku, wreszcie komu się spodobały. Wiesz, jak to ciężko znaleźć taką osobę? Czy ja, w, w, to kupa. Ale nie słyszałam zakwytów, ale wiem, że całkiem, całkiem. A tu musiałabym Marka posadzić, żeby on się wypowiedział, a nie, że ja za niego mówię. Ja nie zagram, nie mam kiedy. Znaczy na razie... Nic cię nie o Znaczy jest szansa... A, czy nie, poczekaj, poczekaj. Nie, a czego mi Ja dalej uważam, że należy sprawdzić grę. Nie, nie kierować się opiniami y, internetów, bo to jest bardzo mylne i, i oczywiście, no niestety większość ludzi mówi, że Wildlands nie jest dobrą grą, mm -hmm. czy nie zapowiada się na dobrą grę, no bo jeszcze jej nie ma. I to mini. A White tak. to nie było czasami to, co ja się śmiałam, jak na WGW byliśmy, że Simsy nam opowiada bobeczka? To chyba to było. Yy, że tak. siedzieliśmy w takim boksie naprzeciwko boksa od yy, psów drugi tak. I, I się śmiałam po yy, tym tak. projekcji, że Simsy mamy. Odnośnie kreatora postaci, tak? Tak, także. że 20 minut, znaczy jak masz prezentację, 15 minut to tak. 10 było na temat tego, jak bardzo można postamizować swoją postać. <laughs> Coraz trudniej będzie mówić coś pozytywnego <laughs> o tej grze, bo normalnie wszyscy mnie torpedują, nawet niechcący. Sądom tak. ja dużo... nieknął. No. <laughs> nie, nie, spokojnie, wiesz, każdy, każdy znajduje takie tytuły, które tam wzbudzają jakieś emocje. Dla mnie Ładla zupełnie pewną lukę, ale jest to faktycznie kolejna gra w Ubisoftu a gry Ubisoft mają pewne cechy ogromny świat ogromna ilość aktywności ogromna ilość znajdziek na mapie tutaj jest... I wszystko jest jedno takie samo, wszystko na jedno kopyto, masz otwarty świat, który mógłby się streścić w 5% tego co jest dostępne i nie byłby fałkowany cały czas jeden, jeden styl gry w kółko no tak, tylko że no, pytanie, czy w tego typu grze jesteś w stanie zrobić coś świeżego za każdym razem, tak? Bo jednak no, to jest określone. Znaczy się, przede wszystkim Ghost Recon kojarzy mi się z hardcrowu strzelanką, gdzie jedna kula i byłeś zgon. Pamiętam, jak graliśmy z kumplami pierwszego, znaczy, może nie pierwszego, jednego z pierwszych Ghost Pierwszy Soldier pewnie, tak? No. O, nie pamiętam, nie hmm. pamiętam. To było jeszcze brzydka, brzydka grafika. <laughs> czasy, czasy, czasy brzydkiej grafiki i graliśmy w koopie i faktycznie tam musieliśmy się porządnie rozstawić na mapie bo wystarczyło, że jeden z nas strzelił za wcześnie albo wychylił się za wcześnie i go ktoś zobaczył i już cała nasza akcja się sypała trzeba było zaczynać od nowa, bo, bo żeśmy poginęli a tutaj kurczę, wsiadam samochód, jadę samochodem najpierw mam wrażenie, że on jakiś taki sztywny jest dobra, to go sprawdzę jeszcze bardziej, zjeżdżam z drogi hmm, nawet nie zaczął się dymić, jak przysadziłem w to drzewo, no to wio przez całe te wertepy. Nic, nie mogłem wybuchnąć samochodu i się się na tę grę już wtedy, ale jeszcze dała mi szansę i tam cisnęło w nią. A to ale ciekawe, to był, no ja, nie, ja, miał... ja niestety bardzo mało pograłem w tą zamkniętą betę i bardzo liczę na otwartą, która, no teraz nie pamiętam dokładnie daty, ale już jest zapowiedziana, także na pewno będzie Otwarta beta i tym razem usiądę bardziej, bo być może moje dobra opinia o tej grze wynika z tego, że za mało pograłem, żeby poznać pewne rzeczy. Znaczy to jest ko niestety kolejna piaskownica i to dużo zależy podejrzewam od tego jak ludzie będą grać, ale faktycznie ta gra niczego nie zabrania. tak? I, i... No to jest też tylko gra, tak? Ale, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie zgrana ekipa ludzi, to będzie można troszeczkę w to pograć. Może nie za pełną cenę na premierę, bo niestety wszyscy tak ją torpedują, że, że wątpię, że kupię na premierę po prostu, bo okaże się, że nie będę miał w ogóle z kim grać, tak, no bo nie będzie chętnych. Będę sam, będę grał tylko z botami, no. Wildlands byłyby dobrą grą, gdyby to był pełny multiplayer, coś na bazie jakiegoś Daisy army, czy coś w tym. A, że, że z PvP po prostu, bo z tego co tak, wiem. Jest PvP, tak, jest PvP, jest mapa gigantyczna i powiedzmy jest tam 64 graczy i to jest takie bardziej survivalowe. Czy tam, I co dalej te misje, które są, nie? Ale masz, masz świadomość, że na misję może ci wjechać jakiś inny oddział, który będzie ci psuł wszystko, nie? No to jest ciekawe, to co by było, mówisz. No, no, tego... To by było spoko. A tutaj po prostu grasz sobie w koopie, jeździsz sobie cały czas między jakimiś punktami, no. gdzie trzeba zabić kilku gości. I tyle. Znaczy tam jest sporo, y, wiadomo, no też w jakimś sobie tam jedziesz, tam jest sporo fabuły takiej, tylko to no, niestety typ misji, no nie spodziewam się tutaj jakiejś różnorodności, no bo y, trzeba się załatwić. No takiego świata nie zapchają różnorodnością, nie ma szans. Mnie się podobało no. opis tej misji, którą pokazywali na WGW. Z tym, no nie z wiem, tym nie ziomkiem. Nie, bo szukasz się jakiegoś tam, trzeba zabić gościa do rozpuszcza, zajmuje się tym, że zwłoki znikają, czyli ma takie beczki z kwasami, on tam rozpuszcza ludzi i ty musisz go sprzątnąć, żeby ten proceder zakończyć. No to akurat jest całkiem fajne, tak? I, to I wydaje ten się, pomysł że ma był całkiem spoko. Tylko, nie wiem jak to, to ta miejsca się rozwijała, jak... ale to brzmi tylko po prostu znajdź gościa, przepytaj kogoś najpierw, przesłuchaj, dowiedz się gdzie on jest, pojedź tam, zaciukaj i wsio. Tak, ja ale przyjemne tło I fabularne. Tylko, I tylko ten, i tylko, no to, to, to, to, to, to fabularne nie gra. Tam, ale tam właśnie tej, tego tło fabularnego jest bardzo dużo. Znaczy nie wiem do końca co będzie w tych kolejnych regionach, bo na razie w, w zamkniętej becie był tylko jeden region. No duży, ale, ale ten, tych misji nie było wiele tych fabularnych, bo tak, że cztery były. Może, może się mylę, ale około czterech, czterech do sześciu coś takiego chyba było, jeżeli, nie wiem, czy, nie wiem, czy tutaj udało, udało ci się do końca to zrobić, ale... Nie, nie, dałem sobie spokój. Pojeździłem po tym Pio, odbiłeś świecie Odbiłeś się innymi misji. Odbiłeś się. Tak, tak, tak. A muszę zaznaczyć, że jestem fanem strzelania. Nie uwielbiam strzelać. Wychowałem się na strzelaniu. I w y to jest... Czyli grubo Czyli grubo też poszło nie tak. Miałeś ciężkie Tragedia. dzieciństwo. Tak, miałem ciężkie dzieciństwo. Czyli, czyli coś tutaj grubo poszło nie tak. Ja jestem ciekaw, co będzie ze sprzedażą tego w ogóle. Jak to, to się sprzeda, no bo. No, sprzeda się. Jak wszystko odjubi. No. No oni, oni. ludzie sobie po hajcu, po hajcu i tak wszyscy kupią i mhm. będą się dobrze bawić. Ale, ale ty byłeś jakoś na ten, na ten tytuł jakoś mocno nastawiony pozytywnie czy tak? Yy? Nie, znaczy ja ostatnio w ogóle nie śledzę jakoś specjalnie premier, nie, nie nakręcam się na, ża na żadne tytuły, więc podszedłem do Whitelanców z czystym kątem, ani że jakoś to z hajca, ani nie jestem nahejpowany. po prostu paliłem sobie gierkę, chciałem sobie postrzelać, liczę na fajne strzelanie i. Wyszło jak zawsze. No nie? i zawiodło mnie. Zawsze zawiodło. Nie miało mnie co w po prostu. Słaba gra. Kurczę, martwią mnie te opinie. Ale tutaj yy, Marek Dalej mówi, że, że to jednak podobało się, więc co jacyś pojedynci ludzie, którzy. No jak, jak masz wiesz, jak będziesz gra, jak jest możliwość grania na cross-platformach, no to wtedy pogracie. Wątpię. Mm, nie, to to nie, nie jest gra, która będzie się nadawała na cross platform. Mm. No, czy, bo tutaj... no, czy, u, u... Nie, no jeszcze, dooko, jeszcze dookoło ci mogę. Faktycznie, bo to nie ma kompetitiva to... <laughs> ale z tego, To cross co... platform jakoś może istnieć. Tak, ale z tego co wiem, to PvP ma być. Coś, chyba że mam jakieś totalnie bzdurne informacje, ale to... To nie, nie wiem. Ja jeszcze. nie śledzę premier, więc... Także tutaj... Biorę na klatę to, co dostaję. Fakt faktem, jak tak trochę poganiałem oh, na no, no. po tym świecie to wydaje się taki postawy, że, że ci ludzie jakoś tam bez sensu łażą, to nie jest GTA, gdzie w, w jakby widzi się, że ci, oni jakieś tam życie prowadzą, te, te postacie niezależne. NPC, ale tak naprawdę no tutaj no jest, to, jest to, ja podejrzewam, że to jest eksperyment y, od Ubisoftu i tutaj ktoś z naszych bo że... Nie, takim hajsem oni już nie eksperymentują. No ale tutaj nie ma co eksperymentować. To jest... To mówić, po, po, powiem coś, za co no tak, Zaraz ale wszyscy właśnie, się oburzą i w ogóle a to właśnie, że to jest takie The Division To jest, znaczy ja właśnie właśnie Ja trochę liczę na to, że to mi Jakby wypełni to, czego Brakowało mi w Division, czyli Mniej gąbek, bo Też mnie te gąbki Bardzo pass? męczyły Nie, nie Season Pass <laughs> Tutaj na, nie wiem tak czy będzie. To się okaże, że pewnie to każdy region to jest Season Pasa, bo tym stylu. to byłoby straszne. A wiesz to co, że Dominik nie był jakby. teraz tym, jasno widzę, nie? Oby nie, nie, to nie był byłoby coś takiego. Przecież. To było świństwo totalne. Nie, jeżeli chodzi o ten tytuł, to ja jak pogram więcej w otwartą betę. Ja dalej jestem zainteresowany, bo jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli ma się zgraną grupę ludzi, tylko. Da się w to grać fajnie, a na ile starczy tej radości gry, no trudno powiedzieć. Mapa jest gigantyczna, i no, już wiem, że nawet to jeżdżenie z miejsca na miejsce wywołało irytację wśród osób, więc nie wiem, co będzie dalej. Tak naprawdę. To, że w tych wide przede wszystkim zabrakło jakiegoś takiej głównej myśli przewodniej, czym ta gra ma być, bo. Znaczy no, tak jak mówiłem, Ghost Recon zawsze był hardkorową szczelanką, taką starającą się być realizmem, potem to cały czas umierało, umierało, umierało, aż dostaliśmy takiego The Division, gdzie sobie biegasz i przyklejasz się do osłon, i możesz zrobić coś po cichu, ale jeśli ci nie wyjdzie po cichu, to nie martw się, masz 500 nabojów do magazynka z nieskończoną amunicją i sobie już i jesteś nieśmiertelny, bo jak ktoś cię zabije, to zaraz też pobiegnie w cię wskrzesi, więc nie martw się, mój drogi graczu. No właśnie no, no. nawiązałeś do super ważnego faktu, że y, bardzo, to, to, to nasi znaczy znajomi też mówili, że strasznie eksploatowane są te takie znane marki, właśnie Tom Clancy i y, y, y, y, y, tak dalej. To za bardzo jest, no, Każdemu grac graczowi to sugeruje, że to będzie realistyczne, jakoś mocno, nowe, troszeczkę symulacyjne, a to po prostu jest kolejna strzelanka, tak, z trzeciej osoby i, i, i właśnie potem są zawiedzione nadzieje. Znaczy dla mnie to jest troszeczkę rozwinięcie idei, właśnie The Division, tak naprawdę. Tro, troszeczkę tylko na większej znacznie mapie i też troszeczkę zaczynam się opowiedzieć. Znaczy, no, trochę liczę na to, że to PvP będzie, no bo jakoś ten świat no, trzeba wypełnić. Nie wiem, jak to technicznie jest. Powiem wam tak, że jak oglądałem te pierwsze materiały yy, z dawna, jeszcze ze przed E3, które potem spływały, to oni pokazywali, że na mapie były te grupki graczy. Więc trochę jak w The Crew to było pokazane. Więc być może jednak to PvP będzie. Także będzie można spotkać inną ekipę. Także to jeszcze chyba nie jest przesądzone. Albo znowu mieli to zrobić i nie zrobili, tak? bo ich przerosło, bo muszą wydać grę i ona musi w tym marcu wyjść i nie będzie tego elementu. Kto wie? Znaczy na pewno będziemy chcieli jeszcze na odcinku to mówić, jak któryś z nas podejmie ryzyko zakupu tego tytułu. A coś czuję, że to będę ja, że nikt nie będzie chciał, tylko ja będę musiał Skończy kupić, to zobaczyć. się jak z The Division i twoim season passem. Coś a ja wracam wie? do, ale wiesz co, ja wracam do wyżyń czasami, tylko Bo zapłaciłem tylko pasa. <grym> y, też, bo chcę zobaczyć nowe rzeczy, bo tam ciągle jednak pacze wychodzą i, i wchodzą w zmiany do gry, a dla mnie treść wyżyń się już wyczerpała. Po prostu jak się zrobiło to wszystkie misje fabularne i, i trochę się pozwiedzało Dark Zone, ja nie, nie chcę poświęcać życia tej grze, a to jednak znowu wymaga, tak, siedzenia N godzin i powtarzania w kółko zdarzeń, robienia codziennych i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba pokochać ten tytuł, ale Masy ludzi ciągle w gra. To nie jest tytuł, który umarł. Absolutnie. Aris, oczywiście o im się nie The mówi. The Division to dla mnie to jest taka pieśń o rewolucji, o zmianie, o czymś nowym. I wyszedł Kupstein w ogólnym no, bo, Więc... bo Wiesz, bo sam setting, to, ten Nowy Jork pokazany, to jest fantastycznie zrealizowane i nawet tak o solach daje radę i tak dalej, ale to jest znowu tytuł taki, który spędzasz milion godzin, żeby go tam masterować. Tak, Musisz ciągle, ciągle grać w kółko to samo, żeby nowe rzeczy wypadały i, i tak dalej. No na przykład mnie cieszy, że tych elementów nie będzie w Wildlands. Tak raczej nie, nie, widzę, sens, nie widzę tego, że będzie wypadała amunicja z przeciwników. Znaczy w sensie no, broń i jakieś rzeczy. Z tego co widziałem tego no, lutu, nie było. Lutu tam nie będzie. Lutu tam nie, nie ma. W ogóle tam nie, nie ma lutu jako, lutu jako typowego lutu, że... No. No ja nie zauważyłem tam, żebyś no mógł za sobie snajperkę plus 5 do zuma. Wow. A perki są. Nie, perki są, tylko, że one... Znaczy, no, no, mówię snaj snajperki. Tak, snajperki. Tak, a, snajperki. <grym, <grym, <grym, tak, snajperki. Nie, nie, perki. Świetnie <grym>, rozumiało. Ale faktycznie postać może się rozwijać i, i dodali też, że, że pewne cechy mogą... No bo teraz bez tego, bez tego nie masz gry tak naprawdę. Teraz to jest standard, że postać musi się rozwijać, bo jak się nie rozwija to zaraz ci dojedzie jakiś IGN czy inny a Gamer, aha, że nie coś? ma y marchewki w grze, tak? Bo właśnie parę osób od nas twierdzi, że tak naprawdę w tej grze nie ma niczego, co miałoby skłonić do gry. Aż tak brutalnie. Pewnie ty się zgodzisz. Coś czuję. No, no to, to, to, to, to, to jest gierka, w którą musisz chcieć grać i sobie pojeździć, postrzelać i tyle. A nawet no sama, przynajmniej po tym, tym, co widziałam doświadczyłem w becie. Bo ale słuchajcie, nawet sama ta, na się. bo ja widziałam tylko faktycznie na WGW prezentację i widziałam coś na necie i kątem o jak Marek testował, to nie jest czasami gra taka, którą, że się zaprasza, z, kupuje się um, umawianymi konkretnymi znajomymi i konkretną no tak, ekipą tak, robi tak, konkretne tak. rzeczy. Bo dla mnie to, tak, gra, to jest to właśnie. taka gra. A najlepsze jest to, że schyciłem White Lansy za to, że robi się w kółko cały czas, będzie się robić w kółko cały czas to samo. A podoba mi się For gdzie w kółko robisz cały czas to samo. Podoba mi się Dead by Daylight, w którym mam milion godzin, a też się robi w kółko cały czas to coś, samo. coś, już tak nie szpanuj, bo sprawdzam ostatnio. to no, coś. Ojejku. No to dla mnie to jest dużo, biorąc pod uwagę, że mam tam 1400 godzin łącznie na streamie. I Dominik, hm. ja w Isaacu mam 250 wy mówicie, że jestem uzależniona. No, no, ale ja jestem streamerem, także jestem rozwiązany. No tak, tam godziny to uchodzą na, na sucho wszystkie. Znaczy, to nie wiecie, jest zmaznowany czas, no. Ale w każdej grze, no właśnie to tak samo z Millicorem, tak? Ja też spędziłem tam masę godzin, jak na ty, ty, grę single player, 50 godzin gry. To jest dużo, naprawdę dużo. To znaczy, że coś no. musiało mnie tam przystać i, i to szukanie e, tego no tak, tak, no znaczyki, ale tam też jest sporo gameplayowych elementów, ale nie da się ukryć, że teraz w każdej grze y, powtarzasz czynności, no w każdej grze, która jest bardziej obszerna i nie jest liniowa w pełni, tak, no bo mówimy tutaj no, ani, ani Wildlands, ani, ani, ani Ricora ani, że y, nie jest grą liniową w żaden sposób ja, ja powiem szczerze, jestem trochę zmęczony sandboxami i trochę, trochę mi, no, trochę mnie boli, że Ubi znowu zrobiło sandboxa, no i nie wiem czy oni mają no Ale sandboxy też sprzedają my mamy może już przejedzony ten temat ale ludzie kupują takie rzeczy Dokładnie tak no to jest no tak jak powiedzieliście to jest zrobione pod sprzedaż no jestem ale jestem tak ale folder no, w ogóle sandboxem nie jest No w końcu to też, też jest też się więc potrafię coś innego jednak a to nie wyważacie że to jest ta gra to jest właśnie eksperyment od Ubisoftu tylko ciężko mi coś powiedzieć więcej no bo nie grałem ale tak jak słuchałem Huberta u nas to jest przecież nowy, nowa gra, no nie? Nowy typ rozgrywki. No, czy ja no, wiem. To im też... Nowy typ rozgrywki na pewno to, to nie jest. Ładnie ktoś na Twitterze napisał, że ma strasznie dużo w sobie zbiatyk, gdzie faktycznie masz odepchnięcia, masz mocne ciosy, masz lekkie ciosy, masz uniki i faktycznie to jest, kurczę, teken, no, powiedzmy. Koniecznie zobaczę. Mam nadzieję, że wyrobi się jeszcze i, i ten, wyrobi się Kto, zdanie, no bo... Kończymy to, odcinek, <laughs> co to jest taki faktyczny multiplayer competitive, więc za każdym razem spotykasz innego przeciwnika, który inaczej będzie się zachowywał. Minimalnie będzie się inaczej zachowywał, ale będzie się inaczej zachowywał, więc niby robisz cały czas to samo, ale za każdym razem będziesz zaskoczony jakimś totalnie innym przebiegiem rozgrywki. To jest w jakimś tam stopniu przejaw emergencji, gdzie różni gracze różnie wykorzystują swoje przewagi, swoje zdolności, swoje zachowania i gracie zaskakuje. Tylko, że to jest łatwo do osiągnięcia właśnie w multiplayerze, bo masz graczy, którzy są nieprzewidywalni. Dominik, a, kolejne a, ważne a, słówko z terminologii grawej, emergencja. Wiesz, ja, że go nie znałem. Ja miałem z tego zaliczenie. W ogóle to brzmi tak. To tak brzmi Zresztą, jest, no, <głos> emergencja to jedno, jedno z zagadnień. takich ważnych. A, w ogóle nie... Zaraz obok Meaningful Play. Nie, nie znałem tego pojęcia, Po, po szczerze, immersji, wiesz wyskaczony. co, do, obok immersji mam dodatkowe, nowe, modne słówko. Mamy trochę tych słówek, właśnie staram się pisać licencję, nie? Te cały czas mi wpadają. Ja na pewno zweryfikuję ten, to, to w internetach i zapiszę sobie w słówniczku moim gracza. Więcej niż trzy czas trzeba sprawdzić znaczenie. <grym> no nie... który jak będziesz chciał. Pier... Ale pierwsze słyszę, absolutnie, także coś nowego mam dowiedzieć zawsze, szok. A czy tego For Honor teraz reklamowaliście mi trochę? jak to będę starał się sprawdzić. Zobaczymy. Ja nie wiem, Tylko czy ja cię reklamowałam. To, to, bo... to, to musisz mieć na uwadze, że to jest multiplayer, gdzie są postacie, więc zaraz będziecie się rzucać na twarz no, na usta będzie ci się rzucać, że jakaś postać jest OP, nie? To się już na to przygotuj. Standardowo, no, standardowo. Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o, o gry multiplayerowe, to ja w ogóle jestem zmęczony multiplayerem już troszeczkę i dlatego... A ja nie. Ale to jest ciekawe, bo ja, yy, ale głównie, dużo pewnie multiplayer z tego wynika, tak? Tak. No, ja w zasadzie tylko multiplayery katuję. Raz na jakiś czas sobie single odpalę. I nie jesteś faktycznie jakoś zmęczony tym, że ktoś znowu ci zachodzi za, za, za, chodzi za skórę, bo... Z, mi na przykład jest dużo łatwiej zaakceptować, że ubił mnie AI niż kiedy to jest kolejny człowiek, który mnie, ma jakiegoś kosmicznego nika typu Kill Demol czy coś ten detal, i po prostu ubija mi jednym strzałem przez dziurę w, w tym w kawałku deski, w Rainbow Sixie na przykład. Mnie to, mnie to odrzuca. Mnie to odrzuca, powiem szczerze. Mnie właśnie nie odrzuca z tego tytułu, bo wiem, że zabił mnie człowiek, a nie maszyna więc wciąż człowiek jest lepszy Ciekawe. od maszyny nie, to akurat nie podlega ja, tutaj... to jest tak sobie abstrakcyjnie rzuciłem tekst nie? a nie, nie, to nie, nie to, tego z prawdą. to co powiedziałeś absolutnie nie ten, no to tak jest i na, no, na szczęście tak jest, to było przerażające gdyby boty były lepsze od ludzi, ale mnie to ogólnie frustruje jak... właśnie, a propos boty w lepszych od ludzi jak zaczniesz grać w For Honor boty będą w kosmos trudne w ogóle boty są w kosmos trudne w For Honor o, proszę. są lepsze od graczy Serio. Nie, w ogóle chyba trzeba to granie rzucić w cholerę, bo to, Tego, to nie ma sensu. Tylko <głos> <głos> różnica między botem a graczem jest taka, że bot, zachowania bota jakoś tam uda ci, uda ci się przewidzieć te zachowania bota w jakimś tam stopniu. Bo gracz może ci naprawdę głupie rzeczy robić. Ale bot, zaczynasz pojedynek, nie? powiedzmy, jest rozgrywka 2 na dwa i stajesz, każdy gracz staje naprzeciwko siebie. Tam z parami, nie? I niby zapowiada się pojedynek, a twój przeciwnik, który jest botem, nagle sobie biegnie gdzieś dalej, żeby we dwóch zaatakować twojego teammatea. Aha. Taki przykład. Albo będzie cię tak obchodził, żeby ustawić się, um, ustawić się tak, żeby móc cię zepchnąć przez jakąś dziurę, żeby, żebyś wypadł z mapy. Będzie cię tak obchodził, żeby właśnie cię móc zepchnąć. No i różne głupie rzeczy robią boty, które są przerażająco inteligentne. A to, takie perfidia, to taka perfidia trochę jest, powiem szczerze. No, tak, takie hamstwo przez te boty przemawia. Takie straszne hamstwo i to jest takie przerażająco ludzkie w nich. Oj, oj. Co się dzieje z tak tym AI for Honor wyszło naprawdę obłędnie. Tylko no wiadomo, teraz wszyscy gracze to są randomy, nie? które nie potrafią grać właśnie to, no, to ma jakoś tam oskryptowane rzeczy. Powiem wam, że to mnie najbardziej w grach y, wszystkich, gdzie są ludzie, przeszkadza. Ja w teamie muszę mieć samych znajomych, dlatego tutaj tego Don't Start a together, together będziemy pró próbowali z Maciejem grać może. Bo <śmiech> może. Słuchaj, no to no odpaliło, Tylko no. Ja, bym musiał, ja bym musiał zagrać na jakiś w ten, serwerze PVP, żeby móc tam jakichś ludzi atakować. Tak, mnie już zabiłeś no. dzisiaj. Wysta nie wystarczy ci tego sadyzmu. I to, I to w dodatku. Osami. W momencie, kiedy. Tak, nie, to była świnia, bo A. zapomniałam włączyć na serwerze PVP i nie mogłem zaatakować Diany normalnie, więc, więc zabiłem ją w inny sposób. No i ta, tak, tak. jeżeli chodzi o ten Starwa, to ja może kiedyś chętnie was tam dołączę do was, bo troszeczkę grałem. O, to jest gra cross-platformowa, więc jeżeli chodzi o Mac i Windows to spokojnie można zagrać yy, z kimś. Tak, tak, tak. też właśnie grałem z kumplem na Macu. Znaczy on był na Macu. Wie, no, znaczy to coś. się gra tak nawet pad działa, więc absolutnie tak, jeżeli tak, ktoś tak, to na padzie, tak, to, tak. to w ogóle jest świetne wsparcie. Odkryłem. Ja Mi się niewygodnie ten... na padzie grało. W ogóle. Macabra. Ale, ale w tej grze to nie jest źle zrobione. Naprawdę oni się postarali i. No tak, jest bardzo dobrze zrobione sterowanie na padzie. Jestem zaskoczony. Jest ale ta no że... wyszła też na PlayStation, z tego co Oczywiście, tak, wyszła na wszystko. Właściwie mm -hmm. nawet. Y... Bo ona się nadaje na wszystko. No tak. To nie jest FPS, że tylko na PC da się w niego grać. Da się grać na padzie. No w pieprz, w pile. Da, da się, no da się, tylko wiesz dużo ludzi mówi, znaczy na przykład pecetowcy tacy zatwardziali mówią, że to w ogóle nie ma żadnej przyjemności i on się dławi, najczęściej no to, to jest zacz, no tak bo różnica jest taka, że nie masz tego gwałtownego obrotu bo ten obrót na gałce ma swoją szybkość, oczywiście e, no i celowanie jest mniej intuicyjne, ale to idzie się przyzwyczaić kiedyś podczas matur, zamiast się uczyć z matury z fizyki miałem przyjemność ogrywać przedpremierową Metro Last Light a że nie miałem wtedy dobrego peceta to przysłali mi kopię na Xboxa 360 no i musiałem się nauczyć grać na padzie w strzelankę i przez pierwsze 4 godziny głowa mnie bolała bo sterowanie było dla mnie strasznie ciężkie no ale po tych 4 godzinach już się przyzwyczaiłem i szło to strzelanie, nawet celnie tylko no, kwestia tego, żeby się zmusić i przyzwyczaić do obsługi pada Da no teraz, się. I się no tak, teraz ja dam wszystko praktycznie na padzie. Poza bo akurat tu jestem przyzwyczajony do klawiatury. No tak, to też zależy od gry, no nie? Że po, też cho chodzi o to, że było nam wygodnie, tak? Żeby się nie męczyć, ale akurat ten tu świetnie wspiera Jak tak powiedziałem, e, że chodzi o pady, to teraz tak, większość kiedy jest e, natywnie wspierana, więc... I, i menu tak. są dopracowane i tak dalej, więc to się gra przyjemnie. To nie są czasy, że się, e, trzeba, Że trzeba było mapować przyciski, no nie? Bo początkowo tak było. No, teraz, teraz jak robimy firmie grę, to pad musi być cały czas. Ale że Musimy pamiętać o tym, że cały input musi być też przy, przystosowany pod padach. A Znaczy jako opcja, tak? Po prostu. Nie, nie. To jest podstawa teraz. Jak robisz grę, to już pamiętasz o tym, żeby działała na padzie od razu. A nawet na, nawet na platformie podsetowej, tak? Bo też... Mhm przecież wszyscy podstawcy zawsze mówią, że te ukochane myszki, klawiatury, że to bez tego no się tak, nie no tak, ale wiesz, że zawsze trafi się gracz który woli grać na padzie i fajnie jak będzie od razu miał dostęp do tego pada i to jest baza pod robienie portów Oczywiście. na konsolę, mhm. że wtedy nie możesz już inputu całego wymyślać, tylko on jest spięty natywnie z gru no tak, bo ja to ostatnio sobie grałem na Shieldzie, będę o nim mówił w kolejnym odcinku, właśnie na dwójkę na wyjeździe, w ogóle super się grało w streamingu no to błogosławieństwo, że to natywnie było na padzie. To była jedna z pierwszych gier, jak dobrze pamiętam, która tak fajnie to obsługiwała, pecetowych wtedy, ale to, to też wynikało z tego, że była wersja na 360 wtedy, więc siłą rzeczy, tak, to nie mogło specjalnie się różnić i fajnie to wyszło, naprawdę rewelacyjnie. Nawet Pato 3 świetnie, świetnie wystarcza, bo zresztą nie da się ukryć, że jest klonem troszeczkę pada Xboxowego, tylko gorszym oczywiście. No ale to tak Słuchajcie, czy. No, coś powiedzieć. A, a, a, a propos tych padów, jeszcze i tej, tego od razu wpinania padów w kod gry, to jest też to, że na zachodzie pad jest bardziej, bardziej eksploatowany niż u nas w Polsce. No, nie wątpię. Więc nie my, wątpię. my patrzymy przez swój, swój jakiś tam pryzmat, że u nas jednak myszka i klawiatura, bo w sumie u nas były najpierw chyba bardziej myszki i klawiatury. Mimo wszystko. Dopiero potem konsole zaczęły wjeżdżać. No A tam wszędzie za granicą było inaczej. No teraz to w ogóle jest ekspansja przecież W ogóle, W ogóle gry bardzo no. pod weszły i już nikogo nie dziwi, że ktoś siedzi ileś tam godzin. Kiedyś to takie było trochę tabu. Teraz to wszyscy grają i młodzi, starzy. No, <laughs> nie, nie ma żadnej tak? platformy, tak. mobilne też to spowodowały, tak, że gry w ogóle weszły pod i nikogo nie dziwi. Tak Jest to takie dobre kultury jak każde inne. Nie, nie jest jakoś gorsze. No. Teraz właśnie odwiedzę dom oh. U rodziców, to nawet mama mi już nie mówi, że Boże i ty całe dzień przy tym kompie siedzisz, bo, tak, bo, bo już mi tak nie mówi. Moje rodzice też, też się. zaakceptowali, że po prostu tak jest i to jest jedna z moich pasji koniec, tak, i koniec taki. No. Bo kiedyś tak było trochę, bo tam Diana coś chce oponować, tak, coś mi się zdaje. chcę bo to powiedz. mówimy, że to jest traktowane jako dobro kultury, a gucio. Dalej o, to matko. jest przez media brane jako zło ostateczne. Że ludzie się poznawcy. Tak, bo zawsze to jest temat coś, nieznany. Tak, temat. tak, nieznany temat dla większości ludzi, mimo tego, że faktycznie coraz więcej ludzi ma konsole. Przestaje, że trzylatkowie się nie potrafią podpisać, ale pada już obsługują jak najbardziej, bo no w tym wieku, wiecie, no, te, te dzieci jakoś tak i na inne tą drogę rozwoju, że one są bardziej zinformatyzowane niż my byliśmy w stanie sobie wyobrazić kiedykolwiek, że tak będzie możliwe ale dalej mi się wydaje że to nie jest traktowane jako sztuka jako dobro może Wiedźmin u nas trochę to zmienił bo o, super towar eksportowy super sprzedaż nakręcany piękne zdanie o Polsce bla bla bla ale dalej gry są złe no powiedzcie mi, że w mediach tak nie ma no ale są reklamy, tak coraz częściej zwróć uwagę, że w takich popularnych mas mediach masz reklamy kier i nikogo nie dziwiś, też że też były, latami temu, tęczący no, były, od były. Czy coś takiego. To wydaje mi się, że, ciąga, ciąga, że że nie jest tak strasznie, jak mówisz. Że to się naprawdę fajnie odmieniło i teraz, no też zobaczcie, jakaś sprzedaż często, sprzedaż jakieś gry jest większa niż jakieś premiery na DVD czy tam na blu rayu To naprawdę to, to się mocno zmienia w tej chwili. Ja, ja, czy ja widzę pozytywną zmianę, tak? W tej chwili. No to już, to już, wyjesz, już to? jest zagadnie dla socjologów bardziej niż dla podcasterów. Chyba tak. Zdecydowanie. Słuchajcie, czy jeszcze idziemy w jakiś dodatkowy temat poboczny, czy, czy jakoś... Opowiadaj o planszówkę, bo masz jeszcze zagrać fotonot. Tak, chcę zagrać fotonot. I w ogóle takie, jak napisałaś mi, czy napytałaś pytanie, czy, czy grałem fotonot i tak powiedziałem, że nie, no to tak posmutniałem wewnętrznie i uznałem, że, że muszę koniecznie sprawdzić, bo wszyscy... No to jest w miarę świeży tytuł, chodzi o bety i trzeba zobaczyć. Cieszę się w ogóle, są bety, bo to możemy zobaczyć. No, czy gry ja, nie są. ja dzięki temu się dowiedziałam, że White nie kupię, a Foronor kupię. No, ja dobrze, jednak dobrze. wolałam klasyczną opcję, takich jak miałam Demo Duma. Zwyczajnie. demo. są często demo. późno, no, nie? a bety dużo wcześniej wychodzą. Nie mów, nie mów że musiałaś się przekonać do Duma przez. przez a więc, to jest mój pierwszy dum? No i co z tego? I po, po prostu nie było jeszcze pełnej wersji i ściągnąłam sobie, żeby pograć w ogóle. Ściągnęłaś sobie. Demo. w wieku. Demo. Pobrałem. Demo se ściągnęłam. <grym> Wszystko jest ok. <grym> Ale w końcu Sześć, jesteśmy to Jesteśmy tymi ludźmi, temat? którzy zarabiają mniej lub więcej na siebie, już jesteśmy w stanie sobie płacić za gry. Już mi się wydaje, że taki Ta, jednak ty... taki, że, że to ściąganie skończyło się na przykład wśród moich znajomych, w momencie, kiedy zaczęliśmy zarabiać. I jest no, jest na styczność, no, no. zwyczajnie. No to może nie na premierę, tak, bo te ceny są zdurne no nie, w tej chwili. Ale mam. Znaczy jak? To bo może źle filtrujecie, bo jeśli filtrujecie tak, jak ja, że ja kupię sobie grę na premierę dwa razy na rok, bo faktycznie jakaś ciekawa gra, która będzie dla mnie, no to faktycznie możecie mieć problem. Ja no Serio, w zeszłym roku nie wiem, czy kupiłem duma kupiłem na premierę wsio. I chyba Kupiłam na prawdę. premierę. Dodatek do Izaka. Jako jedyną grę w moim życiu na premierę. Bo jest cebula we mnie silna, ja czekam na bandle. No w ogóle, teraz, teraz przecież promocjami świat stoi i tak naprawdę dużo osób kupuje tylko na promocji. Jak, nie, na jak mi tu brakuje kubenta. Jak mi tu brakuje kubenta. No chyba pod tym względem to mistrzem. No to wiesz, to jest kwestia pewnego rozpoznania rynku i poszukiwania promocji, A te, te promocje same wyłażą na wierzch, jakoś specjalnie trzeba i no, szukać od pana szłowcy gier o, na przykład, czy nawet dasza xboxowego i promocje są na głównym ekranie i zawsze ty jest with Gold i, i leci temat, no nie, i ludzie kupują ja podziwiam, podziwiam ludzi, którzy wciąż kupują na Steamie gierki takie nie AAA, nie od tych największych wydawców tylko takie po prostu gry i kupują je poza okresem promocyjnym. No to jest. Przecież wystarczy poczekać tam trzy miesiące, no, i buf, tak. kurde, promocja. Te wszystkie piękne Platformy które są na Steamie, tak. one naprawdę zjeżdżają do kwot śmiesznych. 5 euro za jakiegoś. Yy, ja co ja miałam? A ja na akurat trafiam w bandlu z gier, które się tam na, najeżdżałam na nie. Ja no, nawet już na tych wszystkich promocjach nie kupuję Gierek na zapas, bo wiem, że i tak no, jak teraz nie kupię na tę promocję, to za trzy miesiące będzie nowa promocja. Jak będę chciał sobie zagrać akurat w tą grę w tym momencie, to ją wtedy kupię. No, ja ja no, właśnie się tak bronię. Już... Ja się bronię przed promocjami. No, ostatnio faktycznie... Jakoś moja obrona osłaba, bo kupiłem Rainbow Six Siege, bo tak jakoś na niej kiedyś chciałem ją sprawdzić, to było duże promocje. A ja dostałem z Rainbow Six w pracy, bo kumpel dostał do karty graficznej i nie chciał w to grać. To Zapytał Maciek, chcesz? A ja oczywiście, że chcę. <laughs> Super. No i, i ten yy, wziąłem i trochę już pożałowałem, bo jakoś nie, nie, nie wchłonęło mnie i strasznie mnie tam, y, strasznie ginę niestety i trudno mi tam znaczy trudno tą, jak to się mówi, barierę wejścia pokonać, jest, jest ciężka a Ale masz ekipę jest ciężka. do tego? no ekipa, ekipa w zasadzie się ukształtowała już i parę osób jest chętnych do gry takich na stałe znaczy ja nie na pewno chcę jeszcze popróbować, bo jakby sam setting, y, poziom realizmu mi odpowiada, I to bardzo no, po, po takim Wildlands to jest w ogóle a, fantastyczna odmiana bo tam naprawdę jest, jest dużo fajnych elementów, tylko że tam grają ludzie po parę lat już, znaczy parę lat, no grają tak, to jest bardzo, bardzo Cięż. sztywna community, gdzie ciężko tam wejść w to. Bardzo ciężko i no, to trzeba być niesamowicie wytrwały. Na szczęście jest ten tryb z botami, jest tryb tych operacji, tylko tej treści jest relatywnie mało i teraz pytanie, czy ta cena promocyjna y, pół ceny, tam 80 zł na konsoli to jest dobra cena, w świecie konsolowym jest bardzo dobra cena. Czy, czy nie będzie mi smutno, że tak, że nie wykorzystałem potencjału gry, no ale wiecie co, no, jeżeli się gry nie sprawdzi, nie pogra ileś tam godzin, no to nie będzie się mieć zdania i nie będzie wiadomo, czy jest dla mnie, czy nie dla mnie, no. to, że, to, że gracze są dobrzy, to nie jest wina gry. <grym> tak naprawdę, tak. <grym> Jakie zdanie padło tutaj. <grym> <grym> Będę bronił właśnie. <grym> Idzie na Twittera, nie <grym> Masz konto, Hubert? Dominik. Huber, Dominik. Mam, mam, oczywiście, że mam. Potem, nie, będzie ten, potem ci wyślę. Ale właśnie to mam z tym Dengeon, den, jaki dungeon. Właśnie dla mnie to jest dungeon, kurde, Kiedyś była taka gra przecież, to no nie? Była. Tak, właśnie tak. Te tak. Tytuły, właśnie te tytuły, właśnie niebezpieczne są te tytuły, no ale, ale dokładnie z Rainbow Sixem to mam że bardzo chciałbym, ale dobra, no tak się powiedziało, no. jakby nagrało się, cóż. No, no, no, <grym> Słuchaj, ty to montujesz, nie? <grym> cóż, poradzę. No, teraz skusiłem się, ale, ale tak jak mówiłem, jednak staram się bronić przed promocjami, na przykład nie kupiłem Duma na promocja, był w jakiejś potężnej, hmm. bo po prostu raz, że stwierdziłem, że najpierw nadgonię trochę tytuły, do takiego poziomu, żebym, nie było mi głupio, tak, że znowu, no bo ty macie właśnie powiedział, że słaba jest to kupowanie gier na, na zapas. Potem ma się te, te jakieś słynne 300 no gier te, na Steamie. Czy teraz przede tam. wszystkim już nie musisz tego robić. Właśnie. No nie. Bo, bo, bo i tak zaraz będzie znowu promocja. Tak, i dokładnie. powinniśmy to, sobie wtedy kupić. Tak, te promocje są na okrągło. Wiadomo, że tak. będzie January Sales, potem będzie jakieś February, <głos> potem będzie przecież świąteczne, tak, Winter, Spring. No Pory roku dostarczają promocji regularnie, więc naprawdę nie ma co. A gry ciągle tanieją. Więc tak naprawdę mi się później kupi tym, tym taniej. No prostu. i zawsze można kupić na G2A. -u. G2A A, według, no według tak. wielu jest moralnie dyskusyjnym. Mm, więc wiecie. Ja mam. Ja mam mm, pojawił się hejterskie komentarze? Nie, nie będzie, nie, nie wydaje mi się. nie wydaje mi się. Ja też tam kiedyś coś kupiłem, nie drugiego na próbę. To no wiecie, no G2A wiadomo, to jest skąd... taki. Kurczę, no idea była piękna, a jak to się rozwinęło, to jest inna sprawa, ale Rzeszów ja jest. Mam inne, ja mam trochę inne spojrzenie na tego G2EA. Jako. Um, dewowe. De Dewowe. Ja jestem świeżo po wycieczce I... do Rzeszowa i po prostu Rzeszów ich uwielbia, uczelnia ich uwielbia i tam jest w sumie taki... No bo dają zatrudnienie, tak. dają praktyki, dają, dają staże. Dają kalendarze uczelniane nawet, bo mam kalendarz od g z Rzeszowa, z Politechniki. Nie? Więc... A czekajcie, czy, bo ja, ja zastanawiam się, czy ja, czy, jestem, czy ja wiem dokładnie o czym mówicie. Mówicie o tym serwisie z tańszymi e, kodami, tak? tak. Reseller kodów. No właśnie. I dlaczego Diana Jana uważasz, że to jest dyskusyjne? Bo to, to w sumie ciekawe. Bo... Znaczy wiele ludzi uważa, że to jest dyskusyjne, bo, bo, bo tak. Bo nie wiesz, kto sprzedaje jakie klucze. Bardzo często A, to jest to to paselstwo, na kradzionych A, okay, kartach okay. jest. To jest tak, ogromny ten zbyt zbyt zbyt zbyt zbyt. Zbyt. Skarb, Tylko, w że tak jak, tak jak to rozmawiałem na ten temat, to jest skradziona karta, jest x kradzionych kart, jest zgłoszenie kradzieży, transakcje są cofane, pieniądze, które tam przeszły trafiają do ludzi, którzy kupili te gry i je sprzedali gdzieś tam, gdzieś tam. Oni zachowują te pieniądze, które im ludzie wpłacili przez tego czytuję a tam jakieś pieniądze są cofane z tych transakcji i te pieniądze gdzieś tam przepadają, tylko zarabiają ci, którzy sprzedali kradzione klucze. O. Jakoś tak głupio to wytłumaczyłem, mogę się zajebać trochę, przepraszam. Ale to tak, tak. S w każdym razie. Mm -hmm. W każdym razie. Tak chodzi, o to, chodzi o to, że e, jak jest duży procent tam zwrotów z płatności, ka e, płatności na kartach, to partnerzy sklepów e, przestaną wspierać w końcu płatności kartu. Więc mogę to teraz zagmatwać to trochę. Zaczynałeś... W każdym razie, jak jest mm -hmm. duża stopa zwrotu e, transakcji, to te wszystkie serwisy pośredniczące nie będą się w to bawić. Mm -hmm. A, bo to ja dobrze zrozumiałem, bo nie znałem tego zjawiska do końca, to tam tak naprawdę każdy może sprzedać kod, tak? Tak, każdy może okay. sprzedać kod i nie wiadomo skąd on pochodzi, bo to jest taki serwis jak Allegro, powiedzmy. Na przykład ja jak masz bandla o tym. i niepotrzebne okay. kody. Wiem, Wiem, wiem, wiem, wiem, wiem. Świetna idea, ale no ludzie zrobili z tego jak zawsze. No niestety w, pewnie pojawiły się większe pieniądze, taki i ten. A tu rozumiem, dlaczego mówiła, że ta idea po prostu została zaburzona i wy, wykrzywiona. Bo faktycznie sama idea pozbywania się nadmiarowych rzeczy jest super, tak. No, to tak. Ale wiecie co, a propos tych tańszych rzeczy, no bo wiadomo chcemy kupować tanie, te gry, no bo na premierę są okropnie drogie, te ceny 250 zł na konsoli to absolutnie nikogo nie dziwi, to normalna premierowa cena a obecnie nawet przekraczana jest ta bariera i niektóre tytuły nawet 280 zł na premierę Wildlands kosztuje więcej niż 250 na premierę, znaczy będzie kosztować, więc to naprawdę te ceny są, są okropne no nie? Tak naprawdę nic ja tego tego, sobie szukają. ułożyłem ułożyłem całą myśl z tymi zwrotami pieniędzy, bo jest tak, że klucze pochodzą skądś, tak. Czyli zostały kupione od dewa. Albo Dev wypuścił klucze sam za darmo gdzieś tam, zostały wyciek kluczy czy coś w ten desy. Ale trzymajmy się tego, że klucze zostały kupione, więc Dev zarobił na tym. Potem okazuje się, że karty, z których zostały zakupione te klucze, są kradzione. Więc Dev Traci te pieniądze. Bo transakcja jest tak? cofana. Transakcja jest cofana. I. Ee, znowu się chyba zajebałem. <śmiech> to będzie trzeba wyciąć. Próbuję <śmiech> zebrać myśli do kupy. To czekaj, my pójdziemy z wątkiem dalej, a ty to sobie dospisz. <śmiech> ja, to jest, to warto, warto jakby omówić, bo to jest no, temat finansów i zakupu rzeczy. Ja, ja na przykład nie pochwalam takich dziwnych pieniędzy, no, nie? Dobra, płacisz kartą, to jest zawsze jakiś pośrednik tych płatności, nie? Tam PayU czy coś, ten DSM, to, to, to na polski rynek wchodzę. I kiedy jest duży procent zwrotów to oni będą wypowiadać umowy i nie będzie płatności w ogóle kartów wtedy. Także ee, kurwa, się... cały czas mi ucieka wątek to może pora już późna jestem blisko, może pora jest późna znaczy ja mniej więcej rozumiem ideę, tak chodzi o to, że y, część transakcji jest wycofywana i po prostu po drodze traci, y, tak naprawdę nie, nie cierpi ten kto kupił, tylko ten kto właściwie jest twórcą, bo on, nie, on właściwie on nie, nic nie sprzedał, tak? Rozumiem, że pieniądze, pieniądze zabierają mu, tak? Bo jest cofana transakcja kartowa i. No tak, tak, ale Defi Def tak bierze to pod uwagę, że pieniądze i tak będą mu uchodzić przez tego GTA przykład. No pytanie, Więc co jest. To znaczy, też... nie Każde złodziejstwo jest fatalne, tak? i, i... No, to tak jak to zjawisko kont na Allegro, tak? Że ktoś, że na przykład Diablo jest sprzedawane razem z kątem. No, to jest straszny proceder, a Allegro jakoś tego nie tępi, może nie jest stanie. Diablo jest albo... sprzedawany jako kątem. Ja mam kolegę, który kupuje. Na każdą grę, którą kupuje z tych droższych, zakłada sobie nowe konto i później sprzedaje. Ale sprzedaje tak normalnie, że nie tak jak to sprzedają gry po 5 zł dostęp, tylko że grajcie offline, że dostaje 1000 osób dostęp do tego konta, tylko normalnie. Okej, okay, okej. Okay. Ale w ogóle jakoś też też teraz na tym g 2 kupiłem bodajże tam jakieś, no drobną grę za parę złotych platformóweczkę pamiętam wtedy i tak naprawdę no podejrzewam, że to było z Bandla z konsolą, bo wiem, że było w Bandlu kiedyś e, kiedyś o nie opowiadałem, ale to tam na, in na inny temat i jakoś nie czuję się strasznie winna, jeżeli faktycznie tak jest, bo ja nie byłem, nie byłem, miałem świadomości, że to jest... Wiesz Dominik, to nie chodzi o poczucie winy. Choćnictwa Chociaż... dla wszystkich, no. mhm. y y y y Ja na przykład sama nie kupuję tam. Ale też nie wiem, czy no to ja jest takie... ja kupiłem jedną malutką grę za 3 dolary, powiem szczerze. No dobra, ale pory. widzisz, tutaj nie chcę... Ja w żaden sposób nie chcę właśnie u ciebie wyrzutów sumienia, bo są tam ludzie, którzy uczciwie to sprzedają. Owszem. Mhm. tylko to nie no... masz pewności, kto jest uczciwy, kto tak, nie. Tak, tak to jest kiepski. To jest ryzyko. Mhm. Znaczy najpierw po prostu było, żeby, żeby to zostało jakoś uwolnione i żeby było trakowane, yy, no, trakowane źródło kodów, tak? po prostu. To powiem ci, że to się no może nie opłacać samej platformie. Nie wiem, nie znam ich od tej strony, nie, nie znam mm, jakby mechanik, który sprawił, że ta firma tak niesamowicie się to zwinęła Bo no to z tego zrobił się potentat, naprawdę taki. Nie wiem, czy jest jakaś konkurencyjna platforma do nich. Czyli, czyli ogólnie rozumiem, że kupno tam Golda, czyli tego abonamentu do, do Xboxa, też jest obarczone ryzykiem, tak? Wszystko, co tam kupujesz, jest obarczone ryzykiem. Tak. No właśnie, właśnie, to jest ten problem. No także. No niestety, Maciej notuje? Dopóki, dopóki być może. Nie, przeglądam czat. <głos> szukam, szukam dyskusji. Być, być może tak naprawdę, kiedy te ceny jakoś spadną, bo teraz mam wrażenie, że te ceny cyfrowych dóbr jeszcze idą w górę. Wydawałoby się, że są bardzo wysokie, a jeszcze idą w górę. Pamiętaj o kursie dolara względem złotówki. To też jest no, tak, ważne, do górę. dolarów na euro, no nie? To jest też słynne, że, że jeden tak. dolar równa się jedno euro w niektórych miejscach. I tak często jest w wszelkich abonamentach na usługi online przecież tak jest i to no, potem wychodzą właśnie. jakieś kłopoty. Więc no, u nas ceny też jest... trochę zależą od... Znaczy, no... Kurczę, no wiadomo, że sprzedawca na swoją korzyść podciągnie cenę w górę i powie, że to jest spowodowane tym, że kurs obcej waluty jest, nic ciekawy. No bo nikt nie chce wyjść z no nie oszukujmy się, że każdemu zależy po drodze, żeby zarobić. No tu tutaj w ogóle dotknęliśmy takiej mrocznej strony gamingu, czyli kasy, kasy, kasy, no, kasy. Jak mrocznej to strony gamingu dotkniemy, jak wspomnę teraz, o tych wszystkich kolekcjonerkach, które mają inną wersję na Europę, inną wersję na Stany a jeszcze czasami inną, na Polskę. Masa rzeczy jest teraz rozmaitych. No tak. może jeden odcinek nagrać na ten jeden konkretny temat, tak naprawdę. Czy, czy słuchajcie, czy możemy przejść dalej, bo tak ogólnie wspaniale się płynie w różne tematy. Mi się to bardzo podoba w końcu, jak już powiedziała, tu się, się rozmawia, tak? Tak, Więc to się rozmawia. Tak, tak. Pozdrawiamy no, Piotrka ma... Właśnie teraz tym ciekawy Piotrko będzie się znać śmiał, że to w ogóle żenująco wyszło, ale okej okay. ja bym na razie chciał tak troszeczkę przejść do kolejnej rzeczy bo jednak jakieś gry mamy oczywiście jeżeli tutaj macie będzie chciał jeszcze wrócić do, do jakichś tematu macie odnajdzie, zanotuje i się no już, już prze, prze, przegląduję, przeglądam tajne fora w tego co, co mi ucieka cały czas to jakby tutaj spokojnie do tego tematu możemy wrócić jeszcze mamy w, w naszej mikro rozpisce, w zasadzie nawet nano rozpisce, jeszcze dwie planszówki, akurat udało mi się ograć ostatnio okazało się też w trakcie, czy właściwie przed nagraniem, że Diana też ograło, ograła i teraz tytuł jest w ogóle śmieszny, bo pierwsza gra, jak chciałem powiedzieć i mam, że Diana też dorzuci się od siebie to jest w ogóle gra o tytule Kakao oczywiście pierwsze skojarzenie ma Kakao rzecz jasna mm, dobra, ja się nie wypowiem Maciej, Spokojnie, tam, ty tam kombinujesz, żeby ty powiedzieć ładnie o kiedy... Kie, ty tytuła. notuj sobie. <laughs> tak, to jest, to jest, bo tak, ostatnio, znaczy ja, ja, da, dawno niestety nie było, nie było nas o plaszówkach, się rzeczy, trzeba się zabrać ekipą i, i moje towarzystwo plaszówkowe troszeczkę się ostatnio ograniczyło aktywnością. I dużo łatwiej jest nam zagrać w grę każuolową. I właśnie ta, ta gra, o której mówię, kakao jest grą totalnie każuolową. Dominik, o czym ty... Moja, moja aktywność planszówkowa skończyła się w momencie wyprowadzki zbyt Bydgoszczy i tego, że nie mam nocy planszówek. To jest dopiero no, koniec aktywności planszówkowej. Ale zaraz, nie masz znajomych, którzy lubili tą formę gier? Taką socjalną? Bardzo? Ja naprawdę nie chcę się przyznać, w jakiej planszówki ostatnio gram na imprezie. Naprawdę nie chcę. Może sabotażysta jest dobry. <głos> Grał zgon. Aha. Czyli takie gry Nie bazy, zagłębiam impre... się w ten temat, bo gry, nie przystoi. Gry, gry bardzo imprezowe. No tak, wracając tutaj do tego kakao. Jest to gra w stylu Carcassonne. No, moim zdaniem, tytuł gry jest dosyć nieszczęśliwy, ale też wynika z tego, że ona jest skierowana raczej do takich niedzielnych graczy, raczej dla, dla dzieci. Chociaż. Czy to ja, jest dla, dla dzieci? Polemizowałabym z tego, co pamiętam. Znaczy, nie no, jeżeli chodzi o same podstawy rozgrywki, są bardzo proste, tak? I, i każdy może je opanować i tam oni reklamują, że to jest tytuł dla, dla y, małych i dużych, tak jak większość gier, bo siłą rzeczy do tego tytułu jak y, Pana do Ogrodu, czy, czy ta Haja, która niedawno wyszła w crowdfundingu, czy roundbound, no Potrzeba naprawdę wiele, wiele godzin. Szogun. Czy pierwsze, pierwsze, co tak, skojarzyło mi się z długimi godzinami grania, to Szogun. No bo dzisiaj nawet mieliśmy, bo właśnie dzisiaj grałem w tą grę jeszcze, to bodajże drugi albo trzeci raz. I mieliśmy rozterkę, tak, czy siadać do dużego tytułu, czy coś małego, no i wygrał ten mały, bo się okazało, że tak, wyszliśmy o takiej godzinie, że, że już trzeba było y, kończyć zwyczajnie. Przecież ja już spóźniłem się na podcast, no ale dobra. No, ale tak, jeszcze <grych> musiałem dojechać, no, ale to znaczy, że gram w gry, no nie, tak, wszystko jest w porządku. No, Tak, samą grę, samą grę, to Diana się będzie pomagać, bo jest strasznie ciężko mówić wyłącznie w samym modernym tytule, tutaj walczę ostro, ale jest trudno. To jest gra w stylu Carcassonne. Ja niestety nie grałem Są ale cała idea jest taka, że nie ma typowej planszy, czyli generalnie każdy z graczy ma, ma kilka swoich takich kafelków i mapa gry jest układana na bieżąco z tych kafelków od pewnej pozycji wyjściowej i w tej konkretnej grze chodzi o to, żeby uzyskać określone, określoną sumę punktów na koniec, a punkty zdobywa się przez sprzedaż kaka i zbierania go z planszy. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę go to w ten sposób, że każdy z graczy ma tam bodajże cztery, cztery kafelki na ręku, bie, na bieżąco. No to będzie trudno pisać, tak? Yy, kafelków jest kilka typów. Yy, są kafelki takich z ludkami, które, yy, które z, mogą zbierać yy, to kakao z kafelków z symbolem kakao. Ten tytuł jest straszny moim zdaniem, ciężko o tym mówić. Naprawdę, bo to jest takie... Jakoś źle się kojarzy, nie wiem dlaczego... Piszą, nie, się nie, ty nie już, ale spróbuję. nie odpisze. Mówiłem, będzie się śmiał z tego, jak tego posłucha w ogóle. No i tak naprawdę... słucha, słucha prawie. Ska masakra. I każdy z graczy w, w swojej turze kładzie kafelek i teraz tak, kiedy... no że dobra, uporządkujmy to, bo Ty, ja pamiętasz w ogóle tę grę, tak żebyś pomagała, czy nie bardzo? Powiem ci, że pamiętam zasady są, bo gram w to dziesiątki razy, a wiem, że w Kakao. Faktycznie ta nazwa jest makabryczna. Makabryczna jest w ogóle, no nie? I nie wiem, że to w kakao, kakao było trochę inaczej. Nie. jestem poważna. Tytuł ty, ty, ty, ty, ty, ty. kakao jest bardzo fatalny. niebezpieczny. Jest. jest fatalny i teraz będziemy mówić o tytuł Fatalny nas to jest samo powiedziane, bo już każdemu myśli popłynęły w totalnie złym kierunku. A nas słuchają dziesięciolatkowie. pusz. Będzie dobrze. Nie, nie, ja to spróbuję mówić. Dobra. Teraz koncentracja. Będziesz próbował umieć kakao, okej. Spokojnie. I teraz tak, mamy, mamy określone typy kafelków. Właśnie z tym tytułowym kakałem. to już będzie mam gdzie ostatni raz. Z wodą, czyli generalnie mamy zdobywać pewne surowce i nimi handlować. Targowiskami, świątyniami i takimi miejscami, jakby, no, które nazwę to miejscami kultu. Nie, niekoniecznie jak świątynia, które. Jak nasz kafelek z nim sąsiaduje, możemy później jakby nadbudować kafelek kolejny w swojej turze pod koniec gry, kiedy się wyczerpują już wszystkim elementy. Tak to, znaczy, no, te kafelki, którymi grają. I teraz tak, każdy z graczy kładzie odpowiednie, odpowiednie no na przykład przy, przy konkretnym kaflu, który jest z naszym dobrem do zbierania. Tam mamy określoną liczbę osób na danej krawędzi kafelka i w tym momencie zbieramy to te, te dane, dane dobro i później naszym zadaniem jest sprzedać. Generalnie każdą, każdy ruch należy dopełnić takimi kafelkami dżungli. W ten sposób tworzy się stopniowo cała mapa i później stopniowo, no właściwie w trakcie gry powstaje taki duży teren, gdzie na koniec, na koniec rozpatrujemy jeszcze świątynię, więc sama w zasadzie gra jest strasznie prosta. Tak naprawdę, szybko się gra i każdy może. No wytłumaczenie zasad no to jest 15 minut i, i już można się dobrze bawić. Oprócz tego nieszczęśliwego tytułu, no pra, naprawdę jest wyjątkowo. Staram się go unikać w tym momencie. <grym, <grym, <grym, zupełnie. Bo tak, Diana, kiedy miałeś doświadczenia? Dobrze się bawiłaś, nie? Dobrze Dobrze się tak, bawiłam. Spłuciłem Pamiętam, to że to bazis od karkas, bo tam przecież handlowanie jest chyba między ludźmi. Coś mi takiego już świta. Nie, nie ma, nie ma, nie, ma, nie, nie, ma? Nie, nie. Tylko można y, zbierać. Y, to tytu, tytułową rzecz. Co? <grych> tak, dokładnie. I później yy, no, w zasadzie liczy się to, ile się zarobi na tym całym interesie. Wbrew pozorom sporo taktyk można stosować, i, i naprawdę trzeba analizować, jak inni gracze się ustawiają. Wbrew, naprawdę ciekawa gra, nie spodziewałem się po niej po tak małej grze takiej przyjemnej rozgrywki absolutnie nie mogę narzekać. A ja prawdopodobnie bawiłam się ok, ale to nie była gra, która w jakikolwiek mocny sposób za... zakodowała się w mojej pamięci. No, Także pewnie. dopiero mm -hmm. zobaczyłam planszę na tytuł, który jest wybitny. Nie wbił nie mi się no. w głowę na tyle mocno, żebym od razu skojarzyła. I dopiero jak zerknęłam na Google Grafikę zauważyłam, że faktycznie grałam w to. Chyba nawet z matkiem. Ale to gdzieś tak obok mnie przepłynęło. To nie jest gra, no, która wyryła się no. niesamowicie we mnie. Nie ma tam wielkiej fabuły, oprócz tego, że się zbieraczem tym plantatorem. Karka ale... i... też nie. Kartas też nie masz. I w ogóle jestem bardzo zdziwiona, że jakoś umknęła ci, umknął ci ten tytuł. Nie bo po prostu jest nie okazji. To Taka Biblia w ogóle, jak zaczynasz Zmawiałam grać planszówki inny niż Chińczyk, to się raż do Karkasona. Zgadza się, znaczy ja jako zaczynałem od osadników, z katanu. To też taki to też tytuł. Jest, tak. Ja nie grałam. Czy... Ale wiem, co to jest a widzisz właśnie, bo każdy zaczyna od czegoś innego no jeżeli chodzi o ten tytuł no do takiego niedzielnego popołudnia żeby w 15 minut przygotować graczy i dobrze się bawić i też jest fajnie zapakowana, te elementy nie latają w pudełku no teraz na przykład wbrew pozorom y, ciężko jest znaleźć dużą grę która jest świetnie zapakowana i to jest rzadkość, przynajmniej z tym co ja się spotykałem to dają ewentualnie pakiet woreczków strunowych żeby te elementy tam poukładać, ale tym tutaj. Jeżeli chodzi o takie rzeczy jeszcze, żeby jakoś to pełny obraz tej gry. teraz trochę żałuję, że wziąłem na odcinek, ale no trzeba mówić o grach. Mówiłem to... ci na początku nie ten, żebyśmy polecieli z tematem. Płynne przejście zrobiłem, ale ty nie. Muszę powiedzieć, czym mówię. No to teraz mów. No ja mam wyjścia, no. To jakoś <śmiech> muszę wybrnąć z tej sytuacji. Tak, jeżeli chodzi o tam surowce, no to ten tytułowy oczywiście jest ważny, należy go sprzedawać i jeszcze jest krytyczna woda i świątynia, o której wspomniałem, gdyż świątynie punktują na koniec. No i standardowo, jak ktoś kładzie kafelek, to rozpatrywane są wszystkie sąsiednie, czyli no, strzelanie, prosta mechanika, ale wciągające, tak, jeżeli chodzi o takie karzolowe granie. No to nie jest tytuł na wiele godzin, to jest partia pół godzinki i jest po sprawie. No, du dużo fajniejsza jest ta gra też druga, o której chciałem powiedzieć to, to było to płynne przejście, to jest gra Chicago Poker, tytuł, który akurat tak się złożyło, że podarowaliśmy znajomym i od niego zaczęło się to, że oni zaczęli w ogóle grać planszówki bardziej poważne niż Chińczyk, o którym ty tutaj Jana wspomniałaś to jest właściwie taka wariacja zasad pokerowych tylko troszeczkę w taki inny sposób przedstawiona, chodzi o to, że gracze wcielają się w gangsterów ze słynnych nazwisk, jest choćby Al Capone i naszym zadaniem jest panować nad lokalami sam tytuł też podobnie jak poprzedni no jest, należy do takich małych gier i cała rozgrywka polega na tym, że po wyciągnięciu z pudełka w zależności od liczby graczy takich specjalnych kafelków w kształcie sześci sześciokąta każdy z graczy jakby to powiedzieć na, na krawędziach, na krawędziach te, te, te, tego kafelka danego lokalu, który mamy przejąć, ma, są po prostu nazwiska graczy i teraz w zależności od który od gracza każdy gracz sobie tam y, dorzuca swoich gangsterów. Tak się akurat składa, że y, karty y, tych gangsterów to są właściwie troszeczkę analogiczne karty do pokerowych. Do kart, kart do gry, czyli mają określone wartości i teraz jeżeli chodzi o rozstrzyganie danego, danego lokalu, to czy zwycięstwa, czy przejęcia tego lokalu obowiązują zasady pokerowe, tak? czyli po prostu mamy szereg figur i troszeczkę gra jest zmodyfikowana, że mamy pięć kolorów, a nie cztery, czy troszeczkę jest taka rozszerzona idea, czyli jeżeli na przykład jakiś gracz przy danym lokalu położy na przykład dwie pary no to yy, i ktoś będzie miał tam karetę, no to wygrywa pojedynek, i, i ten lokal należy do niego, tak? I celem gry jest zdobycie kilku lokali. Więc szalenie proste zasady. Yy, dużo, dużo też fajnej zabawy przy tym mieliśmy, tak? Nie wiem, czy w ogóle powiedziałem klarownie yy, co to jest za gra. Zmiary. Cisza, cisza nastała. Czyli, czyli yy, no teraz tak, załóżmy, że gramy w czterech graczy. Troszeczkę to przypomina taką grę w pokera na kilku stołach. Tak? Zauważyliśmy, że kiedy graliśmy z innymi znajomymi, którzy grają w pokera, to stale odnosili się do pojęcia stół. Czyli w przypadku cztery graczy to było trzy stoły, czyli jakby należy kontrolować trzy stoły na raz I teraz jeszcze z ważnych mechanik jest to, że nie zawsze karty kładziemy odkryte. Tak? Czyli w zależności od typu, nazwijmy to, typu stołu lokalu, Dochodzi taki aspekt jeszcze blefowania, jakiegoś podpuszczania kogoś, blokowania. Jest kilka kart specjalnych, które wpływają na rozgrywkę, ale generalnie jest to poker, tylko w taki fajny, fajny, przystępny sposób przedstawiony. Fajny eksperyment moim zdaniem warto sprawdzić. To jest tytuł już niezbyt nowy, myślę, że kilkuletni i naprawdę, się, naprawdę można się przyjemnie bawić. Wybrnąłem jakoś. Ja chętnie zobaczę go... Na jakiejś nocy, pl znaczy nocy planszówek marzenie, znaczy już tam nie, nie, nie zawitam, ale na jakiejś konwencji. Nie widzisz już do Bytkoszczy? Do Kugu. Nie wiem, mnie ja tam nie ma, to faktycznie mam do kogo. Pauliny, którą serdecznie pozdrawiam, też już nie ma. Znaczy ja w ogóle postaram się Taki jakoś tam zdobyć od znajomych i jak kiedyś będziemy się widzieć kupiliśmy że... im i ja im zabiorę, żebyśmy mogli pograć, jak ja przyjadę, tak? <grym> nie, nie, w, w ogóle jeżeli chodzi o planszówki, to my teraz bardzo często się wymieniamy grami, bo znowu, no, te tytuły są dosyć drogie i jak wypożyczy się, wymienimy się grami, no to więcej osób pogra i wszyscy są szczęśliwi. To jest fajna rzecz, tak? Na szczęście cyfrowe planszówki jakoś się nie przyjęły i te analogowe jednak ciągle są, są używane. Neudo i... cyfrowo bardzo fajnie się gra, jeżeli chodzi o planszówki to jest widzicone. wyjątek chyba moim zdaniem duży wyjątek wyciągnęłaś ja bym hmm. chętnie zagrał w tą grę właśnie w analogowej wersji naprawdę bardzo no, bardzo heksa, i papierowo i online i na aplikacji w telefonie bo miałam. był taki czas kiedy uwielbiałam tą grę straszliwie i zagrywałam się w nią, A to dawno nieprawda no ja też szalenie dawno teraz właśnie jak mówiłem bardzo jest ciężko zebrać ekipę na poważny tytuł Mam tam zakolejkowanego game deka, którego na pixelu kupiłem. W ogóle sama grawa, że 2,5 kg i już ta waga ludzi przeraża. I już nie chcą nawet wyciągać z pudełka. Jak... Macie nazwa ci nie odpowiada? Nie, Nazwa mi nie odpowiada, i mieliśmy game deka na zajęciach i tak gra. Naprawdę jest zła? Bo ja tak się dobrze na niej nastawiam. Na nią nastawiam. To, to, to najpierw w nią zagraj, nie kupuj. A ja w już kupiłem. A. Ale kupiłem w dużej promocji. Czy już jest lepiej? Tak może być? No, pewnie tak. Bo na pewno tej pewnej ceny bym nie dał takiej e, list price'owej. Absolutnie nie. To ile ona Przedniej. kosztowała? No wiesz co, na pikselu bodajże 60 zł? Tyle Oto. kosztuje taka mini planszóweczka, jak właśnie Chicago Poker, czy... No czy tak, to, to już jakiś mniejszy to, tytuł. Tak, to poprzednia. No, ale ja jestem zdania, że trzeba mówić o wszystkich grach, nawet jak mają niezbyt szczęśliwy tytuł. No niestety, no. no Może to jest jedyna... Może to raczej studia mają niezbyt szczęśliwy tytuł względem no. blaszówki. No tak, tak. To też jak tutaj dotknęliśmy ważnego tematu, że tytuły gier też są ważne i powinny być przemyślane jednak. Znaczy, nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że Game no. to jest seria książek. Tak, zgadza się. Mhm. E różnie ocenianych, żeby tutaj nikogo tam już nie obrażać. <laughs> I tak już tyle eee. osób obraziłeś. No, w jest, jest, jest, plan, <śmiech> jest, jest planszówka game deck i są moje studia, które się nazywają game deck badanie i projektowanie gier. Naprawdę? Ale zbieżność tak. nazw. A to jest zbieżność rozumiem. To nie jest, to nie jest zbieżność. Game deck gra jest na podstawie książek i nazwa studiów jest e, uzgodniona z twórcą serii. nie Niebywałe. Jestem nad to, nie wiem, co to powiedzieć. nie wiedziałam na to akurat, mimo że... Spokojnie ciekawy fakt. Naprawdę jestem w szoku. No dobrze, no. dobrze, no wierzę. Ale to trochę mnie zmartwiło, że ta granie jest jakimś odkryciem, bo... Znaczy ja nie, wiecie co, no ja nie oczekuję za mały pieniądz jakichś wrażeń z kosmosu, no nie po chcę spróbować, bo tematyka jest interesująca, jak dla mnie, tak? Jest w miarę taka, no świeża, coś nowego. I też pięknie jest wykonana. Jeżeli Przynajmniej masz ciężką wizualnie. i ładną planszówkę, no. Tak, już... Będzie co? ładnie na półce wyglądać i ludzie będą się pytali co za planszówka? O, nie chcecie wiedzieć. A taka co waży 2,5 kg. aha, no to nie, i drogę, <laughs> jak nie wiem, i drogę jak nie nie. wiem, nie, nie, tak nie, już nie jest. No była właśnie, i kupiłem na jeden. <grych> no właśnie mnie zastanawiało, dlaczego ona była tak, tak przeceniona, ale to wiele wyjaśnia, tak, jeżeli nie jest jakimś... O, przecież recenzje czytałem i były całkiem ok, jak gra się po, na pełnych zasadach jest ponoć nieźle, ale tak jak mówiłem jeszcze nie grałem, na razie ją wożę, tylko do znajomych i próbuję ją jakoś zaprezentować i ten... No, to on, gdzie się strygerował, sorry. Spokojnie, spokojnie. Słuchajcie, czy chcemy jeszcze jakiś temat podręczyć, czy tam Maciek jakieś jeszcze powiedzieć na temat y o, Maciek nie zanotował Ten cały odcinek nam się no, nie zna. Ma, ma, rozla... Maciek, Maciek się zagubił w swoich myślach i w swoich źródłach będzie musiał to prze, przeskanować jeszcze raz i przypomnieć wszystko Tak, to zaprosimy tutaj, następnym w razem razie, W każdym razie to nie jest tak że g jest złe aż tak bardzo znaczy to może ci równie, ludzie równie, którzy... złe jest równie złe jest Allegro. Myślę, że to po prostu trzeba mądrze i kupować, tak? Mądrze zastanawiać znaczy, się. Tu, się tu, tu akurat chodzi o okradanie deweloperów głównie, nie? I tyle. No i fakt, mądrze kupować, bo G2A daje ci możliwość wybrania skąd jesteś. Wybrania dosłownie skąd jesteś. I możesz sobie wziąć strefę podatkową, która jest 0%, więc, więc, więc ta cena nie wzrasta o podatek VAT, która jest tam gdzieś podana. No, i są, to to, to, jest, to, jest, to powinien być główny właśnie wątek na G2A, że jest możliwość oszukania podatkowego, którego w żaden sposób w sumie chyba nie da się wytrakować, albo da się, ale nikomu się nie chce tego robić, a nie samo handlowanie grami kupionymi przy pomocy kradzionych kar, bo to jest raz margines, dwa to jest kradzież jak kradzież i tyle. A mhm. o tych podatkach to nie wiedziałam za bardzo. No ja to no, jak kupujesz, to może sobie wybrać. Znaczy ja zauważyłem, tu ja mogę ci powiedzieć jedną rzecz, bo faktycznie szukałem Golda kilka razy taniej troszeczkę niż tych ten. Ale w efekcie tak kupiłem Microsoftu, pamiętam, bo i tak była jakaś promocja. Takiego na rok, oczywiście. No i okazało się, że w serwis, który kiedyś był tańszy, okazało się, że w momencie checkoutu jak wchodzi polski podatek, to jest droższy niż Microsoft. mhm mm tak było na chyba Dlatego, game codes, coś takiego. GameCodes. U nas Dlatego, w Polsce właśnie jest jakoś tak, że jest wyższa stawka, w ogóle w Europie jest jakoś taka podciągnięta ta stawka. I to właśnie jest tak otworzona ta furtka przez G2A, żeby cała odpowiedzialność szła na klienta, a nie na dostawcę usługi jakimś G2A. Więc no właśnie, to od ciebie jako klienta tak zależy, jak. czy zapłacisz podatek, czy nie. Czy to znaczy, jest i to Jest to niestety troszeczkę szemrane i po prostu bezpiecznie jest, bo, bo do, jedna rzecz jest taka, o której chciałem powiedzieć do tego tematu, bo jest ciekawy, że kolega mi w pracy udowadniał, znaczy udowadniał, no próbował mi tak mnie bardzo przekonać, że na PESA nie blokowali konta, jeżeli doszli, że, PESE nowo oczywiście, że mm, gra, która była sprzedana, była płacona kradzionymi pieniędzmi. Nie wiem, czy no to jest tak. Jest tak, jest, jest, jest, była taka drama, była taka drama. Że leciały bany Ale... właśnie za to, że, że wyszło, że po prostu te kody były totalnie lewe. tylko tak. że w tym, w tym faktycznie wtedy dostało się deweloperowi po głowie, i wydawcy, i słusznie, bo to oni sprzedawali te gry. I to oni sami sobie byli winni że jakoś nie, nie zweryfikowali sobie, z czym są te karty i w ogóle. Więc jeśli chodzi o takie kupowanie, to jest wina dewelopera. Okej, okay, okej. Okay. No jest to, jest to yy, nie do końca jasny temat niestety. Jest to taka sz tak, szara strefa no. sprzedaży tak, i, No ale ludzie kupują, bo ludzie chcą kupić taniej, no wydaje mi się, I że. To powinno, mhm. I to powinno dawać do pomyślunku wydawcom i deweloperom. że cen, tak Ustanie Jest cen. potrzeba kupowania tańszych gier i. Tak. Że, że... Coś z tym mhm. trzeba zrobić, a nie cały czas ścisnąć ceny do góry, a potem płakać, że o Boże, okradli nas tam na 450 tysięcy, bo, bo tak, bo, bo tak. Znaczy zmierzasz do tego, po prostu, żeby zwyczajnie wystawiali tą metkę z ceną niższą, po prostu, tak, bazowo, żeby no, zachęcić bo... do zakupu od nich, tak, po prostu. No, no, no tak, no ale to zawsze o to chodzi, nie? No, Fajnie w sensie. kupować, że tańsze. Mhm. Tylko, że akurat, no, media cyfrowe są łatwiejsze do kupienia z szemranych źródeł, tak? Zgadza się. Bo jak kupisz, kupisz iPhone'a na Allegro i dostaniesz ziemniaka, to łatwiej to ścigać niż kupiłeś grę i się okazało, że ten klucz był kradziony i nie wiadomo gdzie i coś tam. No to na pewno refleksja końcowa powinna być taka, żeby się zastanowić zanim się kupi jednak z takiego źródła, bo może ucierpieć nasz kochany twórca gry, tak? Którego tam szanujemy i raczej nie chcemy go okradać. A... Zakładając, że go szanujemy. No, no tak. wiecie, no niektórzy traktują tak. podzielnie jako dobro publiczne, że po prostu mają Taka być. Patrzcie na przykład na to, jak ja radość była w internecie, jak złamali novo na rezydencie? No. Tak, na no tym nowym rezydencie. Zabezpieczeń już. to jest zupełnie inna dziedzina w ogóle achievementów. To, to, są, to są specjalne fora, gdzie ludzie się tam skupiają w wołowaniu zabezpieczeń to jest takie ten, to jest sportowe zachowanie. No akurat. dobra, ale ta społeczność, gdzie ja gdzieś tam widziałam te komentarze, to nie cieszyła się z powodu tego, że sportowego złamania, że osiągnięte coś, że kurczę złe zabezpieczenia złamaliśmy, tylko, że pognam sobie rezydenta tak szybko od premiery, no. <grym> no bo to do tego się sprowadza. Ale człowiek, który tym się zajmuje, nie musi tam płakać, że go nie stać. No nie, to zwykle... To właśnie... no... Ludzie, którzy łamią zabezpieczenia, robią to... Albo, albo są, kurcze jakimiś anarchistami, którzy lubią Robić patrzeć, na złość. świat płonie, tak. no Albo po prostu sportowcy. I z takimi umiejętnościami to raczej biedy nie klepią. No, no absolutnie, na absolutnie. No słuchajcie, no, będziemy powoli kończyć, tak? Bo chyba, bo już, chyba już nie ma, ma tematu, macie miał być, cię nie to. No, za, Ta, Najczęściej ale trochę Ale dziękujemy, dziękujemy za ojejku. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za cierpliwość za to, że do nas padłeś. To Diana, będziemy się zbliżać do końca, tak? Domykamy no ten temat. się do końca, No to dziękujemy właśnie Maciejowi. Zapraszamy na jego Twitcha. Ma bardzo elegancką dospiskę, kiedy jest i się zwykle pojawia. Ja na pewno wpadnę teraz, bo tak jak mówiłem, ja dopiero odkrywam te, te streamy w ogóle i... No to zapraszam. Zawsze zapraszam. jakieś pecetowe rzeczy zobaczę, których tak na co dzień nie, nie obserwuję. Dead by Daylight. Tak. Ej, hey, Dead by Daylight to jest dobra, zbagowana gra. Nie wiem, dlaczego w nią gram. To jest taki... Tak źle zrobiona gra, to jest tak fajna. Tak, no zobacz to... się, Dominiku, Macieja coś czuję. <grych> zobaczę, zobaczę chętnie. Jeżeli na tym czacie nie ma tysiąca osób, to jak najbardziej się pojawi się. Nie, to... nie, nie, nie, nie jestem ja tak słat. Tak <grych> Czasami jest. Kiedy myślę jeszcze? Mnie. Ja ale ale przez wiesz, to, wasz jeszcze podcast tak. nagle tam wzrost za 50%. Osoby, nie? Ale ty byli tak. zadowoleni. Przypomniałem sobie właśnie, że z Twitchem to jest tak, że ten czat jest mocno opóźniony i bardzo ciężko jest chodzić w interakcję. Znaczy czat nie jest opóźniony, czat nie jest opóźniony, to jest, Audio jest opóźniony. A, a to, to jest całość, kwestia tak. tego, że no tak, tak, że no, po prostu jest delay, musisz wysłać gdzieś tam na serwer rzeczy. Znaczy, są dopiero Cześć, ale porządkujmy. to jest tak, że jak ktoś coś pisze dopiero po jakimś czasie to dociera do... Yy... nie, nie, nie, nie. to jest tak jakbyś tutaj siedzimy na Discordzie, piszesz coś od razu mi się pojawia, tylko że mi się pojawia, ja na to od razu reaguję, tylko że obraz zanim dotrze na Twitcha to minie te 30 sekund i to w tę stronę jest opóźnienie ojej, to jest spore Czat, ale 30 sekund to tak wziąłem szczapy, nie? To okay, ale jest, jest, jest odczuwalne różnie. i przeszkadza, tak? Tak, tak. To nie jest takie real life. Oczywiście, kiedy jesteś tam streamerem, który ma milion followersów na dzień masz. Kiedy jesteś live, masz kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to ty jesteś priorytetowo traktowany przez Twitcha, przez zarząd Twitcha i masz te opóźnienia dużo mniejsze, bo ci rzucają na lepsze serwery. Okay. Ale dla takich szarych myszek jak ja, to wiesz. No, widzisz, takiego to, planktonu jest mnóstwo. To są niuanse, o których w ogóle nie miałem pojęcia, ale to widzisz, fajnie właśnie się to wiedzieć dobrze, dobrze, Tu już nie będę żadnego tematu wyciągał, bo znowu y, trochę popłyniemy, a to jest fantastyczne, mi się to strasznie podoba, tylko będzie bałaganiarski odcinek, już był Piotrek, Piotrek nas będzie doprowadzał do porządku Który Piotrek nas naprowadzi, ale spokojnie, także to tak, to czasami czas powołać czegoś nowego zachowując chronologię i schematy w poprzednich odcinkach, które się pojawiały wiem, że mi dawno nie był, ale dalej pamiętam chciałam podziękować za wszystkie komentarze jest naprawdę ich fajnie dużo. I, I kurczę, super, że się pojawiacie, że, że ktoś nas słucha, że chce z nami gadać. Bomba. To właśnie. Jest nie mamy takich interakcji live, jak to jest u Macieja na Twitchu, ale cieszymy się z każdej, bo faktycznie, my gadamy, wysłuchacie, i to jest naprawdę spoko, bo to sugeruje, że my mamy coś do powiedzenia fajnego. Więc... Tak, i każdy, i tak i każdy słuchacz jest dla nas cenny, naprawdę. Ja mam wielką przyjemność stworzenia tego i nawet teraz, kiedy mamy trochę braki kadrowe, staramy się coś tu stworzyć, żeby nowy materiał był i mam nadzieję, że to co Ściągamy powiedzieliśmy... fajnych gości? Tak. Którzy to... potrafią się zajebać w swoich własnych myślach? Zdarza się. No, co, to jest twój pierwszy <śmiech> występ w podcaście, ostatnio rozmawialiśmy na ten temat no właśnie, a, także zapraszamy jakieś tej przyszłości zapraszamy Jeżeli, oczywiście jakby, jakiś fajny temat może, może być jak zanotujesz <głos> tak no bo z zaskoczeniem wjechaliście z tematem, nie byłem przygotowany nawet nie wiem a jak nie, to się z... stało się, żeśmy o tym rozmawiać, to jest fantastyczne to się... a, a jak to temat G2A też... Ej, słuchajcie, G2A też to za jest, mnie, jest podcast, sposób. tu się rozmawia. Tak, i jeszcze, jeszcze mam te techniczne jakieś niuanse, ale to wszystko widać, nas, nas nic nie powstrzyma, że powstał odcinek. Także tak, chciałem kończyć powolutku ten temat, nawet nie tyle powolutku, co szybciutko. Chciałem Ci, Diana, podziękować, że wpadłaś po, po tej przerwie i znowu jesteś z nami. Super, stały gość na miejscu. Tak, chcę podziękować też naszemu gościowi Maćkowi, że tutaj nas zaszczycił obecnością i, i głęboką analizą niuansów g 2 Ja też troszeczkę, powiem szczerze, otworzyłem oczy bardziej, bo, bo ja ogólnie bardzo lubię legalne, legalne źródła pozyskiwania rzeczy i troszeczkę nie miałem świadomości, jak to działa. Także to jest cenna wiedza. E, także chciałem powoli kończyć e, i to był odcinek 30. Miał być jakiś fenomenalnie wspaniały, a wyszedł taki, jaki wyszedł. Ej, ej, ej, ej, ej wyszedł fenomenalnie wspaniały, tylko troszkę bardziej chaotyczny niezwykle. No bo to jest właśnie mój jest styl. Taki luźny, taki, tak, taki ludzki. Luźny, taki ludzki, ludzki. Piotrek nas nie teatrotyzuje. Ja tam co chwilę słyszałem, że coś się dzieje w prysznicu. O, to były kopanie tak. drzwi, tego typu rzeczy. Nie? Jestem ciekaw, co potem będzie w mater materiale. O, <laughs> tak ja ja także. No słuchajcie, no, także, no, słuchajcie no, są bardzo, siedzi z góry. Ja do, ja do, do dziękuję za... Dodali do, do trochę efektów dźwiękowych, niestety. Właśnie odkrywam, ja że, że jest bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, właśnie odkrywam, że jest bardzo ciężko zakończyć. <laughs> <laughs> tak Zakończę na 3, 2, 1 i kończymy. Tak? Tak, także Maćku, to mam tak, nadzieję, że. Tak. Maciej się dobrze bawił? Ja kończę. Ja dzisiaj skończę ten odcinek. Dobrze? Ty, Mogę? Dobrze, Diana? Mogę? E, rób okay? to. Tak. Rób to, rób to. To mam nadzieję, że i wysłuchając, i Maciej gadając z nami, bawił się tak dobrze jak ja. Diana Bąbel, Dominik Kowalski. Dziękuję, pięknie. I ten, I ten, Maciej. ten Maciej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Oho, ale akcent na koniec. Trzymajcie się, cześć. Halo.